Cześć, dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj zapraszamy Was na teksańskie pustkowie za metalowe drzwi. Tutaj kryje się przedsmak piekła, groza i horror nie mają granic, a torturom fizycznym i psychicznym nie ma końca. Nasz dzisiejszy filmowy bohater w tym roku kończy 50 lat – i opowiemy o tym, jak się starzeje, czy w istocie jest to slasher, a może nie i dlaczego warto lub nie warto po ten film sięgnąć. Stół do kolacji zastawiony, jak słyszycie, a przy tym stole zebrali się dzisiaj wyjątkowi goście. Kobiety eksploatacji w niezmienionym składzie, czyli Bogusia Szewczyk oraz Marta Płaza. Cześć Marta. Dzień dobry, witam serdecznie. A skoro wyjątkowy film, no to musi być też wyjątkowy specjalny gość, no bo taka okazja wymaga odpowiedniej oprawy, no sami wiecie. Jest z nami dzisiaj Michał Jery Rakowicz. Cześć Dżery. Cześć dziewczyny, dziękuję bardzo za zaproszenie do waszego autorskiego projektu. Zaskakujące. Otworzycie tym zaproszeniem pewnie puszkę Pandory do chętnych gości, ale z zaproszenia skorzystałem. No, nie było innej opcji, ponieważ wiemy doskonale, Jerry, że jesteś wielkim fanem filmu Teksanska Masakra Piłą Mechaniczną, bo to właśnie o tym filmowym, horrorowym arcydziele będziemy dzisiaj rozmawiać, więc stwierdziliśmy, że no to będzie fajna okazja spotkać się w takim dość dawno nie w słyszanym składzie, bo ja to głównie ostatnio z Martą nagrywam, a z chłopakami tak rzadziej, więc każda sytuacja, żeby... odebrałam żeby... cię. <laughs> no, bo kobiety eksploatacji to, dokładnie to tak. sami wiecie. Ok. Na samym początku to ja wam się muszę do czegoś przyznać, bo tak jak zaczynałam przygotowywać się do tej dzisiejszej audycji, to właśnie sobie uświadomiłam, że teksańska masakra piłą mechaniczną jest jednym z nielicznych horrorowych klasyków, które widziałam tylko w wersji oryginalnej. Nie sięgałam po żadne remake, reboot'y, ani tam dodatkowe, dodatkowe historie z tym związane. Zrobię, to obiecuję, ale y, wydaje mi się, że Teksańska masakra jest akurat przykładem takiego filmu, którego legenda bardzo mocno go wyprzedza. Czy to z powodu tego wyjątkowego, wybitnego w moim odczuciu tytułu, czy z powodu całej tej ogromnej legendy, która urosła wokół niego w stosunku do do wyobrażeń, jak słyszymy hasło masakra, piłą mechaniczną, no to uruchamiają nam się w głowie przeróżne rzeczy. I to właśnie od tych skojarzeń i uruchomień w myślach chciałabym rozpocząć i zapytać was, moi drodzy, o pierwsze wasze zdarzenie z teksańską masakrą, pierwszy sens, jeśli, jeśli pamiętacie. Jakie mieliście względem tego filmu oczekiwania i jak sprawdził się teraz, czy starzeje się godnie, czy może to 50 lat na karku jednak jest odczuwalne? Na razie takie krótkie, krótkie delikatne spostrzeżenia, bo potem będziemy się już wgryzać w to mięsko, ale no myślę, że to na takie rozpoczęcie dyskusji jest dobry temat. Słuchając twojego wstępu, tak sobie pomyślałam, że teksańska masakra to jest chyba... Ta franczyza, wobec której jestem najbardziej wyrozumiała, bo tak próbując prześledzić poszczególne te części, to sobie tak ułożyłam w głowie tak, te, taką myśl, że chyba nie ma żadnej, która by mnie jakoś tak totalnie zawiodła. Nawet Czoło? ta ostatnia Netflixowa na no, odbity ujdzie. Więc mam dużo sympatii wobec, wo, wo, wobec teksańskiej jako, jako całej franczyzy. Natomiast jeżeli chodzi o, o ten oryginał, no to to był pewnie u was podobnie jeden z tych tytułów, które się tam przez długi czas gdzieś tam z tyłu przewijały jako te must see, prawda? Ten jeden taki horror, mhm. który po prostu kształtował kolejne kolejne pokolenia horroromaniaków. Więc fajnie, że ta 50, 50. rocznica jest rzeczywiście dość mocno świętowana, bo mamy co rusz jakieś pokazy, więc no niewątpliwie moc tego tytułu jest wiecznie żywa, że tak powiem, no i zdecydowanie fajnie wrócić do tego filmu po latach, bo rzeczywiście widać, jak bardzo wpłynął na to, jak współczesne slasher wyglądają, ale też horrory jako takie. No ja co do całej franczyzy to się specjalnie nie wypowiem, dlatego że ja poza oryginałem to widziałem ten remake z nowożytny już z początku wieku z Jessiką Bill, oczywiście i później widziałem Letterface'a chyba i Piłę 3D, czyli też jeszcze dwie teksańskie masakry z tych nowszych. I jakoś nie mam bardzo negatywnych odczuć co do tych najnowszych, ten remake bardzo lubię, chociaż on paradoksalnie jest w moim odczuciu skrajnie inny od tego co Hooper zaserwował w swoim filmie i ze mną jest tak, że ja dokładnie pamiętam ten swój pierwszy seans, bo... Tak jak Marta, ty wspomniałaś, to jest taki film, który jest na listach wszelkich y, y, takich musowych seansów dla fanów mhm. horroru, a ja go oglądałem dosyć późno. Bo wydaje mi się, że to był 2012 albo 2011 rok. Oh wow. czyli, mm, to e, czyli to było... No to już tak. To, to niby już ładnych parę lat minęło, ale, ale to też ja już byłem e, widzem o pewnym stażu. E, I... Ten film zrobił na mnie bardzo duże wrażenie wtedy. Nadal robi to wrażenie. I wydaje mi się, że jednym z takich kluczowych aspektów tego tytułu i to, co powoduje, że właśnie pomimo kolejnych dziesięcioleciu na karku nadal teksańska masakra właśnie ta oryginalna potrafi widzów poruszyć, to jest to, że... Ten film jest, wydaje mi się mocno inny w odbiorze w stosunku do tego, co wielu widzek i widzów oczekuje, bo mhm. przejdziemy do tego za chwilę, ale wydaje mi się, że patrząc z perspektywy tytułu i tego, z czym się teksańska masakra kojarzy, z czym się przede wszystkim mhm. też te nowe filmy kojarzą, z którymi większość młodych odbiorców pewnie raczej właśnie teksańską masakrę kojarzy, a nie koniecznie może właśnie z oryginałem, no to okazuje się, że ten film jest z jednej strony paradoksalnie dosyć oszczędny, a z drugiej strony on tak. ma takie unikatowe, unikatowy taki feeling, który powoduje, że mm -hmm. no on nadal potrafi po prostu niesamowicie oddziaływać na kolejne pokolenia widzów. No bo tutaj już śmiało możemy powiedzieć, że, że na tym filmie wychowały się całe pokolenia kinomania. <laughs> Orany, czyli wychodzi na to, że ja widziałam ten film jako pierwsza z naszego grona? Kurde. Bo ty, się <laughs> chyba też ostatnio widziałaś pierwszy raz, prawda? E, nie, teksańską. Tą oryginalną no. nie, widziałam wcześniej. A, okay. Widziałam już wcześniej, ale przyznam się wam, że ja generalnie miałam z tego pierwszego mojego seansu jakieś takie szalenie mgliste wspomnienia, bo mhm. pamiętałam, pamiętałam Face'a i jakoś tak a propos tego, Jerry, co mówiłeś na temat oczekiwań i, i, i, i tych skojarzeń związanych z tytułem, to wydawało mi się, że ten film jest y, bardziej krwawy, bardziej makabryczny. Mhm, dokładnie. Być, może, być może wynika to z faktu, iż gdzieś tam w internecie krążą różne jakieś fragmenty przeróżnych masakr teksańskich y, <śmiech> i to wszystko mi się zlało w jakiś taki jeden y, obraz, który nijak ma się do tego, co dostałam finalnie odświeżając sobie ten film niedawno, a ta moja przygoda z teksańską w ciągu ostatniego miesiąca to jest w ogóle y, też przedziwna historia, bo ja ten film widziałam pięć razy w sumie, przygotowując się do kobiet eksploatacji. No typowa Bogusia już tutaj. Bogusia śmiechy, Bogusiuje. Śmie śmiechy sły słychać, ale to właśnie ja jestem. Bo cały czas y, próbowałam dociec, bo to, to nie jest łatwy film, żeby o nim y, rozmawiać, bo ja wam powiem że ja doskonale wiem, co ten film ze mną robi emocjonalnie, ale bardzo trudno było mi zlokalizować i zwerbalizować te elementy, które rzutują na ten cały mój odbiór, bo on z jednej strony jest tak szalenie nihilistyczny w całym tym swoim, w całej tej swojej warstwie fabularnej. Jest taki pozbawiony nadziei, ciężki, duszny, lepki, jak ta jak to teksańskie pustkowie, wypełnione tym smrodem gnijących ciał. To wszystko tak bardzo na widza oddziałuje to z jednej strony, a jak się już ogląda ten film kilka razy w krótkim odstępie czasu, to ja się łapałam też na przykład na tym, że że ten film jest momentami cholernie zabawny, ale oczywiście jest to też taki humor bardzo mocno przewrotny i to też taka, taka specyfika, że jak się wyłączy ten efekt szoku i przestaniesz się bać, to cała ta kuriozalna sytuacja pojawiająca się w niektórych scenach, no to doprowadza do jakichś właśnie ciężkich wybuchów śmiechu. Chociaż ja to, to, to moje zachowanie też odbieram jako zwyczajną, typową reakcję, reakcję obronną, po prostu nie mogę inaczej <grych> sobie poradzić z tymi emocjami, które w tym filmie są, więc zaczynam się śmiać w paru momentach, to taka naturalna re reakcja. Bardzo żałuję, że nie miałam okazji obejrzeć tego filmu w kinie. Wiem, że Marta była niedawno w Warszawie na Time Timeless Film Festival, gdzie robiłaś wprowadzenie do tego filmu. Opowiedz może jeszcze trzy, trzy słowa na temat tego, jak frekwencyjnie tam to wypadło, czy było wielu widzów. Bo Jerry, ty byłeś w kinie? Widziałeś teksańską w kinie, czy tylko seansa domowe? Nie, ja widziałem ten film w kinie, bo też właśnie na fali tego pierwszego swojego seansu ja przyczyniłem się do organizacji pokazu kiedyś w Poznaniu. Mm, piękna i... sprawa. Sami wybierzchni tak, ludzie po tylko prostu... tak, ja jeszcze żadnego pokazu nie zorganizowałam, muszę to zrobić. I, i to, to, to w zasadzie to tak wyszło dosyć spontanicznie, ale się to udało i wtedy właśnie widziałem ten film w kinie. Także miałem tę okazję, tę przyjemność. Ja oczywiście mam milion dygresji, bo poruszyłaś Bogusia sporo interesujących <sum> tematów, więc tak zacznę od końca, od tego humoru. Rzeczywiście, totalnie się z tym zgadzam. Zresztą nie wiem, czy Jacek Rokosz w swojej książce nawet nie pisał o tym Yy, że chyba Hopper był bardzo zdziwiony, że właśnie <grym> ludzi w wielu momentach ten film nie rozbawił, że ludzie byli tak na maksa <grym> przerażeni, Ta. tym co zobaczyli, że rzeczywiście ten humor wówczas tak nie działał, jak działa teraz po 50 latach, prawda? Więc ten trop tej żartobliwości jest, myślę, jak najbardziej trafny. Yy, nie, jeszcze on się... nie działa po 50 latach, on działa po kilku seansach, jakby się to oswoisz też, z no. tą przemocą. Mimo jeszcze że... się capnę na chwilkę tej myśli, którą yy, obydwoje przywołaliście, mianowicie tego, że ten film jest zupełnie inny niż można byłoby się spodziewać przed seansem, bo teraz mhm. sobie tak przypomniałam, że rzeczywiście miałam tak przed pierwszym seansem, no bo jak obydwoje wiecie, jestem psychofanką tego remake'u z 2003 roku i, i, i, i wiem, że film Hoppera obejrzałam jako kolejny. Zaczęłam właśnie moją przygodę z franczyzą właśnie od tego remake'u, który po prostu od samego początku od pierwszego sensu zmiódł mnie z planszy i miałam jakieś konkretne wyobrażenie wobec tego oryginału, prawda, że, że jednak spodziewałam się gdzieś jakichś podobnych scen i tak dalej, i tak dalej. I teraz sobie przypomniałam, że byłam po prostu z, może zdegustowana to za mocne słowo, ale totalnie jakoś byłam taka wytrącona z równowagi całym tym wyglądem letterface'a, który wygląda jak taki poczciwy grubasek, w cudzysłowie, że tak powiem. Wiecie o co chodzi, że tam po prostu ci faceci z tej jego rodziny tam sobie nim pomiatają i on jest taki biedny za sztuty. I, I pamiętam, że wówczas to mnie totalnie skonfundowało. I tak się zastanawiam, o co w ogóle chodzi, skąd kult tego filmu, prawda? I, i to jednak jest przykład takiego filmu, który rzeczywiście zyskuje z każdym kolejnym sensem, i gdzieś y, z każdym kolejnym, y, że tak powiem, bagażem doświadczeń jako widz. Y, mianowicie chodzi mi o to, że w momencie, gdy oglądasz więcej tego typu filmów, no to dostrzegasz... Y, to, jak bardzo Hopper wyznaczył te kierun kierunki tych zmian, prawda? jak bardzo był e, przełomowy w takiej, a nie innej kreacji świata. Więc e, tyle, jeżeli chodzi o dygresję. Natomiast mhm. e, jeżeli chodzi o Timeless, e, niestety nie miałam możliwości zobaczyć samego filmu, ale e, no, frekwencje były zabójcze. Naprawdę. E, wow. Miałam okazję być... E, m, m, miałam okazję dwa razy prowadzić wstęp, e, mianowicie przy przed takim jakby pojedynczym seansem teksańskiej i seansem teksańskiej w ramach maratonu i obydwa te pokazy no, cieszyły się dość y, dużą popularnością, tym bardziej, że no to były dość późne seanse, bo no, tak w okolicach godziny 23, więc no. no super, że gdzieś tam ten tytuł żyje i w ogóle, że się pojawił na takiej imprezie, prawda, no bo tutaj mamy z jednej strony te takie szacowne klasyki, prawda, a tutaj mamy taką totalnie obskórną, śmieciową, teksańską, prawda? Powiem wam, że tym, co mnie najbardziej urzekło i będę to wspomnienie nosić w serduszku przez kolejne lata i jak kiedykolwiek zwątpię w siebie, to sobie o tym przypomnę. Chodzi mi o to, że na drugi dzień po pokazie tym pojedynczym teksańskiej, zagadnął mnie jakiś taki chłopaczek, no psz, tak maks ze 20 lat, młodziutki taki widać, że gdzieś tam te mm, horrorowe klimaty dopiero poznaje, prawda? I, I po prostu zaczął nawijać z taką ekscytacją w głosie, widział teksańsko po raz pierwszy i totalnie przepadł, więc no, to jest taki najlepszy dowód na to, że ten tytuł um, rzeczywiście żyje, rzeczywiście jest nadal ekscytujący, no, szczególnie dla pokolenia, które jakby dorasta z zupełnie innym kinem grozy, prawda? No bo jednak teraz się te horrory kręci mimo wszystko inaczej, więc no to jest super sprawa, że Teksańska jest na tyle potężnym tytułem, że oddziałowuje z no, tymi młodziakami, prawda? Więc no fajnie się spotkać w takim szerszym gronie wokół tego tytułu. Okej. Okay. No to tyle, tyle tytułem wstępu i możemy się już, myślę, na dobre rozsiąść w tej furgonetce, która będzie pędziła ku zagładzie. Teksańska masakra, to no jak zapewne doskonale wszyscy nasi słuchacze wiedzą, jest to film, który miał ogromną spełnił ogromną rolę, w, jeśli chodzi o rozwój współczesnego horroru. To jest doskonały przykład filmu, jak zrobić coś z niczego i jak przy małym budżecie i wszelkiego rodzaju utrudnieniach zrobić coś, co wymyka się czasem. Ograniczeniom. Film stał się no, taką kultową pozycją, że został odmieniony praktycznie przez wszystkie przypadki, przeanalizowany wzdłuż i wszerz pod każdym możliwym kątem, od opowieści związanych z płcią, z rolami płciowymi, przez analizowanie ścieżki dźwiękowej i muzyki, bądź też jej braku w filmie. Tutaj po prostu analizowano wszystko. Teksańska masakra piłą mechaniczną jest jednym z wielkiej trójki tych filmów, które na nowo zdefiniowały gatunek. Obok ostatniego domu po lewej Wes'a Cravena i Nocy żywych trupów Romero. Bardzo często teksańska jest właśnie wymieniana razem z tymi filmami. Zresztą wydaje mi się, że w niektórych miejscach jest sporo punktów stycznych i bardzo dużo podobieństw, jeśli chodzi o te wspomniane filmy, bo i te dokumentalne wstępy, i jakiś ogólny charakter całości, krytyka społeczna, ten chałupniczy charakter pla, planu filmowego, młodzi twórcy, którzy są bardzo zdenerwowani za stanem, stanem rzeczy, oraz coś, co przepięknie określił wspomniany już w dzisiejszej audycji Jacek Rokosz, czyli ta pierwotna energia, która gdzieś tam się kłębi w tych wszystkich opowieściach, no to są niewątpliwe atuty tego filmu, a właściwie ta teksańska masakra nie powstałaby, gdyby nie kilka rzeczy, które wpłynęły na Tobiego Hoopera. I o tych kontekstach i źródłach opowieści chciałabym trochę powiedzieć i wciągnąć do tej rozmowy również Jerego, bo <todgłosy> Skoro mamy na pokładzie osobę, która jest no, jednym tutaj z ekspertów od akt grozy, no to myślę, że no, naturalną rzeczą jest to, żebyś Jerry poopowiadał nam trochę, jak ty czytasz teksańską masakrę w kontekście nawiązań do głośnej sprawy Eda Gina. Czy ty, dla ciebie te nawiązania są rzeczywiście widoczne? No bo ten Edgin to jest jedna z jeden z tych elementów, który pojawia się bardzo często jako, jako ta inspiracja, która natchnęła Tobiego Hoopera. On zresztą sam w jednym z wywiadów powiedział, że miał takie, taką rodzinę, która przyjeżdżała od czasu do czasu i opowiadała właśnie o takim facecie, który gdzieś tam na odległej farmie zdzierał skórę z ludzi i przywdziewał ją jako maski lub elementy stroju. Czy ty te nawiązania zauważasz, czy, czy jednak to jest trochę naciągana teoria? Absolutnie to nie jest naciągana teoria, przy czym yy, yy, ja jakby całą, cały ten kontekst taki społeczny yy, czy, czy szerszy kontekst dla teksańskiej, to nawet trochę rozciągam sobie poza samą postać Eda Gina, ale o mhm. tym to może za chwilkę. Yy, patrząc, patrząc na postać Gina, no, według mnie to, jeżeli się zna historię tego, jak się o nim mówiło, rzeźnika z Plainsfield, no to tutaj to jest w zasadzie widoczne od pierwszej sceny, bo to ikoniczne otwarcie z tym głosem z Ofu i z zaprezentowaniem cmentarza, z którego ktoś kradnie ciała, z tym takim obrazkiem y, upo taki upozowanego na jednym z nagrobków mm -hmm. y, y, ciała y, i y, kończącym to wszystko y, przejechanym pancernikiem, no to już y, nam to daje y, taki bardzo, takie bardzo nihilistyczne wprowadzenie do całości. I y, y, Mhm. I ta grabież grobów i przede wszystkim dwie rzeczy, które później będą też bardzo wyraźnie i prezentowane i eksplorowane w tym filmie, czyli po pierwsze postać Leatherface'a, to jak on wygląda, mhm. jak nosi maskę z ludzkiej skóry i to kobiecą maskę, to, to wszystko się tak. łączy z postacią Gina. No i przede wszystkim coś, co no, może się wydawać trochę zabawne dla niektórych albo przegięte dla innych, ale jak mamy scenę, w której jedna z naszych bohaterek wpada przez drzwi pokoju i znajduje się w takim otoczeniu różnego rodzaju mebli, które są albo nie wiem, obite ludzką skórą, albo są z, zrobione z ludzkich kości, no to też jest absolutnie jasne i oczywiste i w sumie dosyć zgodne z faktami nawiązanie do sprawy Gina, bo żeby tutaj nie odsyłać wszystkich do akt grozy, to jakby ja skupię się na, na, Ale na, trzech, tak na trzech takich elementach i dlaczego mówię, że to są jasne jakby nawiązania, no bo Gin mhm. wpadł i, i został ostatecznie doprowadzony przez sąd za morderstwo. Morderstwo Bernice Worden. Natomiast tak naprawdę samo to morderstwo, jakkolwiek szokujące, szczególnie z perspektywy tego, że on był uważany za dosyć nieszkodliwego, no dość powiedzieć, że kiedy policja go zgarnęła na pierwsze przesłuchanie w związku właśnie z podejrzeniem w kontekście śmierci Bernice Worden, no to on gościł na kolacji u zaprzyjaźnionej rodziny, co mu się dosyć często zdarzało. Zdarzy zdarzyło, zdarzało, przepraszam i e, nawet e, jedno z dzieci z tej rodziny poprosiło, żeby odwiózł go właśnie tam do miasteczka, bo coś się dzieje, już plotki zaczynały krążyć, że, że jest sprawa, więc no, to pokazuje właśnie, że absolutnie nikt się nie spodziewał jaką puszkę Pandory otworzą policjanci, kiedy zjawią się na farmie Gina. No a tutaj okazało się, że no właśnie on miał bardzo mroczną stronę i oprócz no w zasadzie dwóch morderstw, które mu udowodniono, tak naprawdę ten trzon jego działalności, że się tak kolokwialnie tutaj... Podepre takim sformułowaniem, to była właśnie grabież grobów. Jemu udowodniono bodajże 11 czy 12 grabieży grobów. On wyciągał ciała, wow. usuwał na przykład fragmenty skóry, usuwał kości, usuwał czaszki. Czasem te ciała oddawał z powrotem do grobów, czasem nie. No i oczywiście też, Druba. kiedy policja w jego domu się znalazła, no to okazało się, że też czeka na nich tam wiele różnego rodzaju artefaktów, no bo właśnie i te maski z ludzkiej skóry. To jest fakt. On miał w domu kilka masek zrobionych właśnie z, ludzki, z ludzkiej skóry i te maski to były dosłownie maski, bo on też między innymi szył w zasadzie sobie taki kostium z ludzkiej skóry. To jest wykorzystane bardziej w Milczeniu Owiec, gdzie mamy postać Buffalo Billa, który właśnie też sobie z ciała ofiar szyję skórę drugą. Gin y, nie robił tego raczej z ciał ofiar, tylko właśnie z tych ciał wyciągniętych z grobu, ale nie mniej przyznał się do tego, że właśnie zdarzało mu się ubierać kostium z ludzkiej skóry i jak to barwnie było opowiadane, tańczyć w świetle księżyca, o więc to jest, jest jak, jak najbardziej jakby też nawiązane, nawiązanie jasne myślę dla ówczesnych y, y, y, y widzów. Y, no i przede wszystkim właśnie ta, te, te meble, te, te kości wykorzystane jako, nie wiem, elementy ozdobne, to też jest zgodne z faktami, bo tam znaleziono między innymi rękojeść noża z ludzkiej kości, jakieś lampy obite ludzką skórą, czy krzesła obite ludzką skórą, czaszki na z łóżka i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście Hooper to podkolorował co nieco. No bo Ale kanibalizmu mu nie udowodniono chyba, prawda? Kanibalizmu mu nie udowodniono Aha. pomimo tego, że no było były przesłanki jakby ku temu, natomiast on się do tego nigdy nie przyznał i no ja osobiście uznaję, że to jest raczej miejska legenda. Także, Aha. Te, tak jak wspominam, no, wydaje mi się, że te wszystkie konteksty, one dla ówczesnych widzów były jasne. Dla współczesnych widzów, myślę, że one już takie oczywiste nie będą, dlatego, że my żyjemy 50 lat od premiery teksańskiej masakry piłą mechaniczną, a niedługo 70 od sprawy gina. I to powoduje, że wiele tych elementów no, już zaczęło żyć własnym życiem. Zostało tworzone i przez popkulturę i przez mm -hmm. też ułomną ludzką pamięć do sprawy Gina przecież też dopisywano właśnie niestworzone historii i o mm -hmm. wspomnianym przez ciebie kanibalizmie i o nekrofilii, której też mu nie udowodniono i, i, tak. i której, do której on się nie przyznawał, więc tutaj ta sprawa jakby nie była sama w sobie szokująca, to jeszcze miała różnego rodzaju wątki i motywy, które starano się w niej dopatrzeć. Natomiast no, trzeba pamiętać, że ona w tych latach 70. -tych była jeszcze świeża, dlatego, że proces Gina odbył się bodajże w 68 roku, jeżeli ja dobrze pamiętam, bo nie mógł się odbyć, został uznany za niepoczytalnego bezpośrednio po morderstwie, tym, któremu, na którym go złapano w zasadzie na gorącym prawie że uczynku. I no, jak się spojrzy na metrykę, teksańska masakra to jest 74 rok i myślę, Myślę, że ta sprawa no, zyskała drugie życie, no, bo opowiadałyście już o psychozie w jednym mm -hmm. z pierwszych mm -hmm. odcinków tego sezonu. Hitchcock też bazował, o czym też zresztą wspominałyście trochę na sprawie Gina, na innych wątkach, bo tam się skupiał tak naprawdę na wątku matki, która no, w życiu Gina odegrała kluczową i fundamentalną rolę ale to już jest też temat pewnie na inną opowieść, no ale też jako psychoza na pewno spowodowała to, że sprawa Gina w tym amerykańskim społeczeństwie żyła, no a poza tym o tym trochę myślę, że łatwo jest zapomnieć, ale też nawiązując chociażby do twojego wstępu i tego, co wy opowiadały przy okazji ostatniego domu po lewej, no jednak początek lat 70. to był dla Amerykanów taki no, bolesny okres, nie? bo to mamy 73. rok, kryzys paliwowy, który kryzys, się przekłada tak, tak. na y, tak naprawdę szereg niepokojów społecznych. Zresztą kryzys paliwowy także w teksańskiej masakrze znajduje swoje odzwierciedlenie w tej też przerabianej na miliony sposobów w horrorach scenie na stacji benzynowej, <grym> która weszła <grym> tak jakby do kanonu, można powiedzieć. I, I to była jedna kwestia, oczywiście kwestia wojny w Wietnamie i, i właśnie mm -hmm. tego takiego okresu, gdzie Amerykanie musieli się skonfrontować z takim... Ja mam wrażenie jednak y, zgubieniem niewinności albo pogodzeniem się z tym, że, że ta niewinność to może, to już dawno i nieprawda, nie? że te takie y, lata 50., które im się wydawały y, ułagodzone, y, grzeczne i, i te, czasem takiego spokoju, pomimo, nie wiem, okresu zimnej wojny chociażby, one odchodzą w niepamięć, no a zaczyna się okres gwałtownych przemian. Y, no i, i też myślę, że to y, symptomatycznie. Jest, że właśnie te trzy filmy, które też wymieniłaś, czyli Noc Żywych Trupów, Ostatni dom po lewej i tekstańska masakra piłą mechaniczną, one i narobiły dużo sumu w momencie premiery, no i nadal trzymają się mocno, i, i, i tak jak wspomniałem, że tutaj nie tylko Gin, ale właśnie cały ten szerszy kontekst. Kryzysowy, jeżeli chodzi o tą tkankę amerykańskiego społeczeństwa. On wydaje mi się, że w odbiorze tego filmu jest szalenie istotny. No tak, w latach 50. straszyły zmutowane pająki, pijawki i tak dalej, a tutaj mamy ludzi, prawda? Chociaż powiem Ci, że słuchając tego Twojego pięknego wyliczenia, co tam Gin wyrabiał i co tam znaleziono na miejscu, to powiem Wam, że mam wrażenie, że Hopper i tak. Oprzedł się z tym materiałem dość łaskawie, bo teraz sobie przypomniałam, że 74. rok to przecież też premiera filmu Drenched, który moim zdaniem jest chyba jeszcze bardziej taki upiorny, brudny, zasyfiony, nihilistyczny niż teksańska. Nie mówię, że jest lepszym filmem. To jest ten ale tytuł, gdzieś... który ekranizuje w zasadzie sprawę Gina. Dobrze pamiętam, tak? O, tak, o, o tak, tym wspominałeś. Tak, tak, tak, tak. Dokładnie. Chodzi mi o to, że w teksańskiej no to mamy tego letterface'a, który no jest powiedzmy jakąś tam umowną figurą, prawda? A tutaj mamy w DRENCH gościa, który no jest powiedzmy zwykłym pozornie zwykłym facetem, prawda? I, I gdzieś tam no, ta umowność jest mniejsza niż, niż w teksańskiej masakrze. Tym bardziej, gdy weźmiemy właśnie pod uwagę całe to tło, o którym opowiadałeś, więc wydaje mi się, że Hopper też chyba zmierzał do nakręcenia chyba bardziej uniwersalnej opowieści yy, właśnie o tym, o czym mówisz, czyli o tym konkretnym etapie w historii Ameryki, która musiała mierzyć się z, z taką, a nie inną rzeczywistością. Yy, uśmiechnęłam się mocno, gdy Bogusia opowiadać właśnie o, o rodzinie Hoppera, która przyjeżdżała do niego i, i opowiadała o takim, a nie innym gościu. Hopper podobno miał cztery lata, gdy pierwszy raz usłyszałam o sprawie Edagina, więc no, widzimy, że niektóre historie rzeczywiście Ponadczasowe, tak. prawda? Siadło mu na psychę. I wydaje mi się, że to też trochę powoduje, że ten film się broni, prawda? Tutaj jeszcze się nie chciałabym zagłębiać. w we wszystkie argumenty, bo do tego dojdziemy pewnie w finale, ale właśnie przez to takie trochę uniwersalizowanie tej opowieści, że ten Edgin jest tutaj czytelny i nawiązania do jego zbrodni są ewidentne, ale no, chodziło tutaj Hopperowi chyba jednak mimo wszystko o opowiedzenie historii nie tyle o psycholu, co o Ameryce jako takiej, bo Dranged jest może bardziej skupiony na Edzie no, ale jest też przez to pewnie historią bardziej jednak zamkniętą w konkretnym y, czasie i miejscu, prawda? No i dlatego dzisiaj pamiętamy o teksańskiej, a nie pamiętamy o The Range. Jeżeli nie widzieliście, obejrzyjcie. Najlepiej jako sans double feature. <grych> No tym bardziej, że ta cała sprawa związana z rodziną kanibali i to jak Toby Hooper podszedł do tego tematu, no to może być również no, zestawione z tą głośną sprawą rodziny Bendersów z Kansas, która no też jest do, dość znanym przypadkiem e, zabójcy, których nie znaleziono, nie złapano, ale wiemy o nich tylko tyle, że prowadzili hotel i zabijali gości, przerabiając ich na mięso, więc tutaj pewnego rodzaju powiązania z tym, co dostajemy w teksańskiej Masa Także są bardzo widoczne, chociaż ja powiem wam, że tak słuchając tych wszystkich rzeczy, o których mówiliście, to ja jednak bardziej doceniam cały ten kontekst społeczny i cała, wszystko to, co Hooperowi udało się umieścić w tym filmie pod kątem zestawienia tego, co Ty, Jerry, opowiadałeś, tej starej Ameryki z nową Ameryką, bo dochodzimy faktycznie do takiego momentu, że następuje pewnego rodzaju przełamanie w amerykańskim społeczeństwie te lata 70., no to rzeczywiście taki czas ogromnej, ogromnej burzy. Przecież afera Watergate, wspomniana już przez Was, wojna w Wietnamie, kryzys paliwowy, to są wszystko takie elementy życia społecznego, które jednak sprawiają bardzo dużo, wzbudzają bardzo duże poczucie niepokoju w ludziach. Okazuje się, że cała ta epoka dzieci kwiatów, z którymi troszeczkę możemy utożsamiać głównych bohaterów, nastolatków, głównych bohaterów teksańskiej masakry, no to to też było za mało. Oni też do pewnego stopnia zostali przez te wszystkie ideały oszukani i też okazuje się, że to wcale nie jest jest tak kolorowo, jak by się mogło wydawać. To z jednej strony. A z drugiej strony lata 70. w Ameryce to jest ten taki czas, kiedy całe praktycznie życie polityczne i życie społeczne jest oparte o jedno wielkie kłamstwo i to chyba tego kłamstwa Toby Hooper tak nie, nie, nie do końca mógł wybaczyć, bo on właściwie całą tą swoją machinę promocyjną zbudował na podobnej figurze, którą wykorzystywali w swoich wystąpieniach amerykańscy politycy, bo taksańską masakrę też przecież rozpoczyna fragment, który do pewnego stopnia sugeruje, że mamy do czynienia z prawdziwą historią, że te to, to, to wydarzenia, które zaraz <śmiech> tak zobaczycie, jest. wydarzyły się naprawdę więc no to, to jest ewidentnie taki element, który mógł w tamtym czasie z jednej strony komentować życie społeczne, a z drugiej strony przerażać te wszystkie osoby, które jednak na seans w tamtym okresie się zdecydowały. To też musiało być bardzo ciekawe doświadczenie, oglądać ten film w roku 74 i dostać coś tak szalenie dzikiego i nieujarzmionego, bo ten film faktycznie buzuje jakąś taką przedziwną, przedziwną energią. A zaczyna się wszystko bardzo niewinnie, bo ten dzień, kiedy obserwujemy Piątkę Młodych Bohaterów, czyli dzień 18 sierpnia 1973 roku, no to jest niby przepiękny, słoneczny dzień, taki jak każdy inny. I nasi, nasi bohaterowie Sally, Franklin, Jerry, Pam i Kirk wyruszają w podróż, właściwie już są w trakcie tej podróży. Jaki jest cel tej drogi, nie do końca jest wyjaśniony. My wiemy, że oni próbują chyba sięgnąć do swoich korzeni, bo tam docieramy w miejsce, w którym bohaterowie się wychowywali. Dziadkowie leżą na cmentarzu, który przed chwilą właśnie uległ zbezczeszczeniu, więc to wszystko się z sobą łączy. Ale te rodzinne historie to nie jedyna tajemnica, którą przyjdzie im odkryć. Tutaj czeka większa groza niż Niż to, co kryje się w przeszłości. To tyle, jeśli chodzi o takie ogólny, jakiś ogólny zarys fabuły. Teraz myślę, że już możemy się na spokojnie zacząć zajmować tym, dlaczego ten film tak bardzo mocno działa i, co, i jakie elementy przekonują nas do tego, że to jest faktycznie groza najwyższej próby. Jakbyście tak mieli sobie wybrać kilka. Kilka czynników, które sprawiają, że w waszym odczuciu teksańska masakra piłą mechaniczną nadal straszy, to co by to było? Na co zwracacie uwagę w pierwszej kolejności, zapodając sobie ten seans? Co na was działa? Ranem w tym filmie działa wszystko. A tak już zupełnie serio, to powiem wam, że to co mnie zawsze w tym filmie urzeka i co bardzo lubię w horrorach, to wykorzystanie przestrzeni. Dlatego no, kocham wszelkiego rodzaju slashery obozowe, czy, czy gdzieś tam rozgrywające się w przestrzeni, bo najczęściej mają właśnie fajnie wykorzystaną okolicę. I tutaj też to działa powiedziałaś Bogusia, że tutaj pozornie słoneczny dzień i w ogóle fajnie, fajnie, fajnie, ale ja powiem wam, że oglądając ten film od samego początku czuję, że bohaterowie mają, za przeproszenie, przewalone. Tam mm -hmm. atmosfera jest tak ciężka, tak upalna yy, i tu, tutaj jakby to, co się działo na planie, znakomicie zagrało na efekt końcowy, bo yy, no, aktorom dawało się wyznaki bardzo mocno teksańskie, lato, 40 stopni, mieli i podobno jeden zestaw ubrań tylko, żeby gdzieś tam grać, prawda? I jakby to ograniczenie formalnej, z jakim musieli mierzyć się na planie, totalnie działa na efekt końcowy, czyli na emocje, jakie ten film wzbudza. Teoretycznie mamy słoneczny dzień, ale czujemy od samego początku, że coś się wydarzy, bo mamy właśnie mm, cmentarz, prawda? No to ewidentny już e, e, ewidentną sugestię, że no coś jest nie tak, prawda? Ale mm, zmęczenie bohaterów, ich podróż przez taką no, upiorną okolicę tak naprawdę, co nie? Że że gdzieś tutaj jest mimo wszystko taki sygnał, że no, dzieje się źle. To działa fantastycznie i obserwowanie też pewnych rzeczy, o których wiemy, że w latach 70. były czymś nowym, pewnym nowatorstwem. Dzisiaj możemy to już postrzegać jako pewnego rodzaju klisze, czyli właśnie podróż tych nastolatków w jakimś tam określonym celu. To sprawia, że film naprawdę ogląda się jako coś, atrakcyjnego i coś, co działa właśnie z tego względu, że wiesz, jak bardzo potem twórcy wzorowali się na tym filmie, więc jakby ta przestrzeń jest dla mnie kapitalna. Tym bardziej, że bohaterowie tego filmu są określeni, może nie określeni, opisani. w bardzo konkretny sposób, no przeglądając na przykład fora internetowe, no, znajdziemy mnóstwo wpisów o Franklinie, prawda, czy, czy, czy o sali, wzbudzają emocje, więc to nie są, że tak powiem, typowi bohaterowie slasherów, których po prostu obserwujemy i czekamy, aż po prostu zostaną zarżnięci za przeproszeniem. Ale tylko... psychologicznie są oni tylko zarysowani, nie? I Ale to też jest... Mi... Tak, tak, tak, tak, ale mimo wszystko gdzieś tam angażujesz się w te, w te ich losy, więc to jest rzeczywiście coś fajnego, co, co, co działa, no ale jeżeli bym miała wybrać taką jedną, jedyną rzecz, no to po prostu to spalone słońcem teksańskie pustkowie, które po prostu zionie jakimś zgniłym mięsem i, i to, co mnie zaciekawiło bardzo w jakieś tam gdzieś kuluara wokół tego filmu, to znowu przywołać trzeba książkę Jacka Rokosza, w której czytamy, że Top Hooper wspomina, że po prostu ta teksajska prowincja wśród nawet studentów. Yy ówczesnego pokolenia, prawda? Była postrzegana jako coś nie do końca... Inny świat, nie? Tak, tak. jako coś nie do końca bezpiecznego inny świat. No i tutaj rzeczywiście Aha. to działa. Rzeczywiście mamy takie poczucie, że wkraczamy no, w coś, co jest totalnym zaprzeczeniem cywilizacji. Znaczy, tu jest kilka elementów tak naprawdę, które wydaje mi się, że powodują, że ten film nadal jest tak dobry i nadal jest tak świeży. I dla mnie to, to jest tak. Po pierwsze właśnie ten nihilistyczny klimat, o którym ty Bogusia wspomniałaś, to naprawdę wylewa się z ekranu. Tu jest tylko, mm -hmm. nie wiem, te pierwsze pięć minut dosłownie tego otwarcia z tym lektorem radiowym z Ofu, z tą psychodeliczną czołówką, z tą sceną na cmentarzu, z tym upalnym słońcem. Ja po prostu ilekroć oglądam ten film, to ja jestem spocony nie tylko z nerwów i z emocji, tylko po prostu to jest dla mnie absolutnie niesamowite. Jak udało się właśnie Hooperowi oddać mm, tę atmosferę y, tego teksańskiego pustkowia, także tej teksańskiej temperatury na ekranie. To jest po prostu niesamowite. Druga rzecz to jest y, intensywność, bo... Mm, Takich filmów mm -hmm. też się tak naprawdę już teraz nie robi. Teksańska ma w zasadzie ile? 80 chyba 3 minuty, czy 5 minut. Ta. I Króciutka, ten film nie ma zbędnej film. sceny. Tu po prostu absolutnie Każda jedna sekwencja ma nam coś powiedzieć, albo ma być właśnie jakimś nawiązaniem do obecnej, ówczesnej sytuacji społecznej, albo ma nam przedstawiać bohaterów, albo ma być jakimś foreshadowingiem, którego tu jest bardzo dużo i to też jest w sumie mega interesujące, wydaje mi się, ze współczesnej perspektywy, że jeżeli ktoś ogląda pierwszy raz ten film, to wydaje mi się, że wiele rzeczy, które... No już scenarzyści, czyli Hooper z Henkelem nam sugerują na bardzo wczesnym etapie całej tej opowieści, no to one nie są jasne jakby dla widza w, w, przy pierwszym seansie. To dopiero tak naprawdę kolejne seanse pokazują jak właśnie szybko scenarzyści pokazują to co Marta ty powiedziałaś, że nasi bohaterowie mają po prostu przerąbane. I kolejna, kolejna rzecz, która moim zdaniem też powoduje to, że ten film tak fantastycznie się broni, to jest nieprzewidywalność. Bo mm -hmm. moim zdaniem to jest pokłosie tych dwóch rzeczy wcześniejszych, czyli tego nihilizmu, tego klimatu gorącego i intensywności. Tu Naprawdę widz nie jest w stanie przewidzieć, co się za chwilę stanie. Mamy przecież sekwencję z autostopowiczem z początku filmu, która cała jest jakby pełna napięcia i jakiejś takiej podskórnej grozy, w zasadzie od momentu, kiedy on się zjawia w furgonetce. Ale my przecież nie wiemy, do czego to będzie zmierzać. I przez to, jak ta postać jest zagrana, jak ona jest napisana, ile mamy tutaj niepokojących wtrętów nie wiem, ten motyw zdjęcia, który mi się kojarzył z takimi jakimiś mm, szamańskimi, trochę tymi motywami. przeklinania tak, osoby Tak, tak, tak, że, tak, że po prostu, nie wiem, zdjęcie to zabiera ci duszę, czy cokolwiek takiego. <śmiech> tak, to, tak, to cięcie nożem, <śmiech> które się pojawia znikąd, ta ucieczka, później tego autostopowicza i tak dalej, i tak dalej. ale w trakcie seansu no, my jesteśmy co już zaskakiwani, i na przykład tekstańska ma przynajmniej, nie wiem, ze 3-4 takie bardzo silne jumpskery, które no, ja w zasadzie trochę nie wiem, czy, czy można mówić o nich jako o, o jumpskerach, ale, ale chyba w zasadzie tak, bo, bo przecież, nie wiem, pierwsze pojawienie się Leatherface'a, kiedy mamy bohatera, mhm. który wchodzi do domu, podchodzi do drzwi. I po prostu nagle Letterface wyskakuje, wali go młotem, tak. on po prostu pada jak krowa, o której słyszeliśmy chwilę wcześniej. Tak, I letterface to jest piękne. go wciąga i po prostu to trwa 15 sekund, nie? I, i po prostu... Jeszcze te drzwi się zamykają, za Tak, nim. i drzwi się było, zamykają nie? i koniec, nie? I po prostu, tak. i to jest szokująca scena, nie? Mamy później jumpscare z lodówką na przykład, nie? Gdzie też mhm. my niby jako widzowie wiemy, czego się tam spodziewać. nie? Bohaterka nie wie, czy bohater, bo to chyba tam bohater akurat otwiera lodówkę. Nie wie, czego się spodziewać, ale kiedy tam zagląda, no to raczej się spodziewamy już martwego ciała, a nagle okazuje się, że, że nie, że to tak nie działa. I znów letterface nam się pojawia. I, i naprawdę tutaj ta intensywność tego filmu, jest szalenie istotna i, i właśnie to, jak e, m, Hooper e, pogrywa sobie z nami, jak on skraca niektóre sceny, e, no nie wiem, to też na przykład e, ta sekwencja jazdy e, sali z Franklinem e, w kierunku domostwa i też nagły zgon Franklina. Przecież to jest coś, co nie wiem, ja już widziałem od tego pierwszego seansu kilkukrotnie, a i tak się zawsze daje nabrać, bo, e, no, no, tak, bo po tak. prostu to, to jest... E, w środku sceny, nie? to jest po prostu przerwana inna scena tym absolutnie takim szokującym, szybkim morderstwem. I, i tak jak mówię, no te trzy rzeczy, czyli właśnie klimat, intensywność i nieprzewidywalność, to to powoduje, że, że ten film on jest i, i będzie w zasadzie, wydaje mi się, ponadczasowy, bo on nadal będzie oddziaływał na, na widzów, nawet jeżeli nie będzie straszył to wydaje mi się, że on potrafi wywołać cały czas obrzydzenie i taki... Tak, wytrącić widza, jak to się mówi, ze strefy komfortu. Bo jednak wiecie, to wszystko, co tutaj widzimy, jak wchodzimy do tego domostwa i widzimy ten syf, te, te jakieś pióra kurczaków walające się po domu. Kosteczki takie małe. Tak, nie? tak, te, te, te wszystkie mebelki i tak dalej, i tak dalej. To będzie powodowało, że nawet jeżeli właśnie nie będziemy zszokowani na zasadzie poziomu przemocy, bo to w sumie jest też ciekawe, ja o tym mogę w sumie nawiązać do tego, co Ty Marta powiedziała, Ja też widziałem najpierw remake. I, I, no mało, i, I po prostu to, to było dla mnie na pewno zaskoczenie z perspektywy pierwszego seansu, że właśnie ten oryginał, on nie jest tak mocny jak remake. Jakby się człowiek spodziewał, prawda? Dokładnie. Dokładnie, nie? I, i przecież to też spowodowało, wydaje mi się, że tak dyskusyjne dla niektórych jest to, że ten film trafił na listę też wideo Nastis i on był zakazany w wielu krajach i tak dalej, i tak dalej. Tak. No bo przecież niektórzy mówią, że tam nic nie ma, tam po prostu zresztą tam tak. chyba była taka dyskusja o nawet wśród chodzi, sensorów, nie, że, że przecież co by tu wyciąć? No i w zasadzie no nie ma za bardzo co tu wyciąć, bo trzeba by ten cały film wyciąć, bo on jest po tak. prostu tak właśnie brutalny, tak ciężki, tak nihilistyczny w swojej wymowie, że, że tu nie jesteśmy w stanie nie wiem, uciąć 15 sekund właśnie jakiejś sceny przemocy, żeby, żeby go puścić, co mniej wytrzymałem widzom, bo no po prostu tu ta atmosfera robi swoje. Ale zobaczcie w ogóle, jaki ten film jest, jakim jest doskonałym wehikułem czasu i jak bardzo umocowany jest właśnie w konkretnej rzeczywistości na każdym etapie historii. Nawet ten autostopowicz, o którym Ty, Jerry, wspomniałeś. Dzisiaj oglądając horror slashery, whatever, autostopowicza postrzegamy jako pewną fabularną kliszę, jakiś wytrych, który ma y, mm. popędzać akcję, prawda? Że, że no to nie... samo facet na stacji benzynowej, tak, nie? To, nie przywiązujemy... ta I, tak, nie przywiązujemy jakiejś większej wagi temu motywowi, raczej tak no, z politowaniem często patrzymy, prawda? A u Hoppera nawet ten motyw ma konkretne znaczenie. Tutaj sobie pozwoliłam szybko wygooglować mój e, stary tekst nie dla samego tekstu, tylko dla plakatów, które wówczas znalazłam, które pokazują, jak bardzo zmieniło się postrzeganie autostopowiczów w amerykańskim społeczeństwie. No bo tak, mamy lata kryzysu i lata po kryzysie, kiedy powiedzmy na jakieś tam kolektywne podróżowanie, łapanie stopa było na przykład jedynym sposobem na przemieszczanie się, prawda? Gdzieś, gdzieś po prostu możliwość szukania pracy w innym miejscu w kraju i wówczas powstał w 40 roku. Genialny plakat. Myślę, że to podlinkujemy pod odcinkiem, na którym pojawia się takie oto hasło. When you ride alone, you ride with Hitler. I dosłownie jest taka, są takie kontury Hitlera obok osoby prowadzącej samochód. A co pojawia się na plakacie z 73 roku? Hasło tego typu. Death in disguise. Czyli po prostu już lata 70. nawet pod względem postrzegania autostopowiczów, no, pokazują, jak bardzo gdzieś tam się załamało to, załamała ta wiara w drugiego człowieka, o którym tutaj, o której tutaj dużo mówimy. Więc no, nawet ten motyw jest nieprzypadkowy, no, bo gdyby nie pojawił się autostopowicz, prawdopodobnie do wielu późniejszych rzeczy by nie doszło, prawda? Więc no, Hopper był fantastycznym obserwatorem i dlatego te teksańska jest właśnie historią dużo bardziej uniwersalną, o czym powiedziałam przedtem, niż właśnie Deranged. No to tylko taki trend z mojej strony, jeżeli chodzi o, o wątek autostopowicza, który osobiście uwielbiam w, jakby w późniejszych gdzieś tam gatunkowych historiach. No ale tutaj jest nie tylko gdzieś tam jakąś tam fabularną kliszą, prawda, tylko no też, też ma znaczenie, też jest istotny. Ja się zastanawiałam też trochę nad tym, jak właściwie odczytywać ten film po tylu latach i jak wyglądał odbiór wtedy w latach 70., bo jestem sobie w stanie wyobrazić, że faktycznie zderzenie z czymś takim wtedy to był naprawdę twardy orzech do zgryzienia. My y, współcześni odbiorcy mamy już więcej jednak takich narzędzi dekodujących, y, więcej umiejętności, więcej kontekstów, które tutaj wszystkie y, udało nam się, myślę, te najważniejsze przynajmniej wypunktować, przywołać. Ale powiem wam, że coś, co y, zaskoczyło mnie i wydaje mi się, że będzie zawsze działało w, w kontekście kolejnych sensów tego filmu, które w moim przypadku na pewno będą następowały, to to, że tak jakby spojrzeć na ten film nieco inaczej, formalnie, to Teksańska masakra piłą mechaniczną jest wyśmienitym filmem artystycznym. <laughs> Oczywiście jest on do pewnego stopnia zrobiony na zasadzie pokracznych, koszmarnych obrazów, obłąkanych, nieprzewidywalnych, zaskakujących, szalonych, ale jest to też przykład takiego filmu, który dzięki y kombinacją i pewnego rodzaju zaskakującym trikom technicznym sprawił, że ten niepokój udzielał się bardzo mocno wtedy i udziela się dzisiaj. No bo popatrzcie, on z jednej strony cała ta jego krwawa reputacja, ten intensywny tytuł, który sugeruje, że przemoc będziemy tutaj dostawać wprost dosłownie na twarz, a te wszystkie przerażające rzeczy, które oglądamy na Ekranie, to są one z jednej strony inscenizowane w bardzo dziwny sposób, a jednocześnie bardzo dużo krwawych momentów i brutalności jest pokazane mimo wszystko poza kadrem, więc to, to nie jest tak, że my tę brutalność widzimy, my ją sobie sami projektujemy w głowie i to jak bardzo przerażający ten film będzie w dużym stopniu zależy od nas samych i od naszych tutaj wyobrażeń i tych czynników, które, których się boimy. Muzyka, która ta, cała ta warstwa tak, dźwiękowa. Tak, muzyka to jest to osobny jest... temat w tym filmie. Mienię, tak. Osobny temat wszystkie i osobny dźwięki. bohater. Tak jest, wszystkie dźwięki z otoczenia, bo to też... Cała koncepcja teksańskiej masakry opiera się o to, że mamy do czynienia z światem, który jest bardzo mocno pozbawiony tego humanistycznego pierwiastka. Nie? Odczłowieczamy się, bohaterowie też stają się takimi niesamowitymi potworami bez ludzkich uczuć. Potworami, których właśnie każdy przejaw ludzkiej emocji bawi. Będziemy za chwilę rozmawiać o tej słynnej scenie kolacji, kiedy to wybuchają śmiechem bohaterowie na widok płaczącej i krzyczącej dziewczyny w histerii. No więc skoro mamy świat pozbawiony tych wszystkich wyższych czynników, wyższych elementów, no to również ta warstwa dźwiękowa musiała do pewnego stopnia zostać zredukowana i te wszystkie elementy z wykorzystywaniem jakichś instrumentów etnicznych, jakiegoś odgłosu drapania, y, jakieś stukoty, przedziwne dźwięki wydobywające się jakby z zupełnie innego wymiaru. Tak faktycznie jakby za tymi metalowymi drzwiami w domu Letterface'a był faktycznie przedsionek piekła i stamtąd do nas docierają przeróżne Czerwone przeróżne ściany, dźwięki. prawda? To buduje taki niesamowity, naprawdę niepokój. A coś, co jest jeszcze jeszcze bardziej przerażające w tym, film, w tym filmie, to to, że tak na dobrą sprawę, obserwując fabułę teksańskiej masakry piłą mechaniczną, to my dostajemy tutaj bardzo znajome sytuacje. No patrzcie, wycieczka, jadą sobie młodzi ludzie samochodem, podróżują, przemieszczają się, oglądają jakieś miejsca związane z ich przeszłością, wspominają, chcą nie wiem, wykąpać się, jakieś takie właśnie, wy wychillować odpocząć, pełen relaks. Jest scena kolacji, która też jest przecież taką rzeczą, którą no, mamy na co dzień, a jednocześnie wszystkie te znane elementy stają się dla nas czymś obcym, czymś wynaturzonym, czymś innym i przerażającym. A to jeszcze, jeszcze, tylko jedną rzecz, jeszcze tylko jedną rzecz dopowiem, bo wiem, że się wyrywacie, żeby tutaj komentować i, i, i rozmawiać, ale nie będzie tak łatwo jeszcze, jeszcze, jeden, to jeszcze jedną tutaj myśl chciałabym wam rzucić. Coś, co jest dominującym czynnikiem w teksańskiej masakrze jest też pewnego rodzaju zafascynowanie śmiercią. Bo odnoszę wrażenie, że w, szczególnie w tych bohaterach, takich jak Letterface, Franklin lub cała w ogóle rodzina Letterface'a, jest pewnego rodzaju taka chora fascynacja cielesnością i tym, co można z ludzkim ciałem zrobić i tym, jak jak przemijamy, jak się degradujemy, znikamy. To też wydaje mi się bardzo fascynujące. I Hubert też to czasami wykorzystuje, tworząc do pewnego stopnia bliźniacze ujęcia w niektórych momentach, co też fajnie można interpretować i odczytywać głębsze konteksty, więc róbmy to. Ja nawiążę tylko do tego, co, co powiedziałeś na końcu. Ja bym nie powiedział, że to jest zafascynowanie śmiercią, tylko właśnie dla mnie czy ja odbierałem zawsze naszą rodzinkę y, kanibali jako y, taką figurę pokazującą, że ta śmierć jest taka y, powszednia, że nas no, otacza y, na każdym okay. kroku? Bo zwróć uwagę, że. Wykorzystujemy ją przemysłowo. Tak, że, mhm. że mamy tutaj dwa wątki, które jakby mi każą sugerować, że to właśnie nie jest nie tyle jest fascynacja, tylko właśnie coś taka rzecz nasza powszednia. Po pierwsze, cały okay. ten wątek tego, że to jest rodzina, która jest związana z przemysłem mięsnym, i która ucierpiała znów mhm. na skutek kryzysu, czyli znów nawiązania konteksty społeczne, zmiana tej produkcji na bardziej maszynową i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony to pokazuje, że oni nawet nie, jest, nie to, że są jakoś bardzo tą śmiercią zafascynowani, no tylko po prostu dla nich to było jakieś zajęcie pewnie z dziada, pradziada. Pracowali w lokalnej fabryce, <laughs> zabijali krowy, chleb powszedni. Kropka. Natomiast druga kwestia, która mi też sugeruje, że dla nich ta śmierć jest czymś takim powszednim, to jest ta instenizacja z mamą i tatą na pięterku, bo to jest też w ogóle o. szokująca rzecz, bo z jednej strony to, to można czytać trochę jak nawiązanie znów do psychozy. Z drugiej strony mhm. to jest dla mnie fascynujące, bo ja myślę, że wszyscy, a spoilerujemy to pozwolę sobie na to, wszyscy się myślę nabierają w tej scenie, że nasz dziadunio też jest po prostu nomen omen martwą naturą. I <śm> szokujące <śm> jest tak. i to jego pojawienie się. Na dole, kiedy po prostu próbują go ocucić i on wysysa palec, co jest po prostu jedną z najmocniejszych mm. scenach, scen w horrorze no, ever, tak. pomimo tego, że niby nic się nie dzieje ale z drugiej strony właśnie mamy, zobaczcie, postać no, jakiegoś nestora rodu, szumnie go nazwijmy, które pewnie... Patriarcha. Tak, patriarcha, który <grym> mm -hmm. no, sobie gdzieś tam żyje na pięterku ze swoją zmarłą małżonką i, i po prostu no, to jest dla niego jakaś tam rzecz oczywista. I, I być może to gdzieś tam ewoluowało w niedobrym kierunku, no bo jednak widać, że y, zafascynowanie juniora martwymi ciałami no, z pobliskiej jego cmentarza, no, jednak ma jakieś tam konsekwencje, ale, ale no mówię, ja to odbierałem jako coś takiego powszedniego. Bardzo. a I oddam Marta Ci głos, bo później jeszcze okay. nawiążę trochę do, do innego wątku, który Bogusia poruszyłaś, <śmiech> ale żebyśmy za bardzo się nie wracali. Porządek. No, ra, rany, mnóstwo wątków i myśli na sekundę. E, tak, ja też podpisałabym się pod tym, co mówił Jerry. E, I to jako poparcie <grych> tej tezy, no to e, mam takie poniekąd e, dwa argumenty. Po pierwsze, no, e, to nawet sam fakt, jak ten film wygląda, czyli taka świadoma praca Hoppera, e, praca kamery i w ogóle konstruowanie filmu w taki inny sposób. Czyli wiecie, nawet ta no, kultowa scena, czy raczej ujęcie, gdy Pam wstaje z tej huśtawki, mm -hmm. prawda, e, nie wiem, według mnie ona nie ma absolutnie żadnego erotycznego czy seksualnego wydźwięku, tylko właśnie pokazuje bohaterkę jako kawał takiego mięcha, prawda? Kawał mięcha, który tam czeka na... Pokrojenie mówiąc brutalnie, prawda? Czyli z jednej strony mamy tą świadomą pracę kamery, nawet to o czym powiedzieliśmy już, czyli początek spotkania z autostopowiczem, czyli to ciachanie tym nożem i w ogóle jakieś takie mocno cielesne klimaty i to wszystko jakby pracuje na to, że, że śmierć jest bardzo powszechna, że ciało nie ma żadnej tam wiecie, uduchowionej materii w sobie, tylko jest po prostu kawałem mięsa, a dwa, no to same te warunki atmosferyczne to się podśmiewuje z tego, no bo na to twórcy nie mieli wpływu, ale ostatecznie, no, w taki bardzo chałupniczy sposób, pora, w której kręcono film, przyczyniła się do tego, że to wszystko działa tak, a nie inaczej. Ludzkie ciało yy, oddziałowuje przeróżny sposób. Widzimy pod krew i łzy, widzimy zmęczone twarze, zmęczone ciała, więc jakby to takie poczucie granic graniczności, takie poczucie podążania ku po prostu rozkładowi, prawda, no jest odczuwalne mhm. bardzo mocno, więc tutaj rzeczywiście jest taka mocna biologia, taka mocna, mocna cielesność podkreślona, więc rzeczywiście tutaj bliżej bym była do, do właśnie Interpretowania tego jako takiej powszedniości zgonu, niż, niż rzeczywiście jakiejś fascynacji. Chociaż i tą fascynację tutaj mimo wszystko czuć. Także gdzieś tam jestem w takim rozkroku, powiedziałabym. No mi się wydaje, że ten rozkład to jest też klucz, bo właśnie nawiązując do drugiego wątku, który Bogu się ty poruszyłaś, czyli że mamy tę podróż tych młodych ludzi, no to warto zwrócić uwagę i podkreślić, że właśnie ten rozkład jest wszechobecny, nie? Ta stacja mhm. benzynowa, na której nie ma paliwa, ten dom rodzinny, który no przecież teoretycznie nie powinien być w takim stanie, w jakim my go widzimy, a kiedy nasza ekipa trafia tam, to to to już jest rudera nie? I, i na każdym kroku właśnie widać ten, ten rozkład rozpadającego się świata i właśnie to, co Marta, ty podkreślasz, to, to jest wszystko takie sprzężenie zwrotne, nie? że mamy z jednej strony tę cielesność tych ludzi przerabianych, co, co pewnie też jedno z ujęć dosyć jasno sugeruje, na y, po prostu <grym> tak. y, jakieś wyroby y, na gulasz, który serwują y, na naszej stacji benzynowej d, d, znanej już z wcześniejszej sceny, a z drugiej strony właśnie to mhm. jest y, y, sprzężone z tym rozkładającym się, się światem i to y, y, wydaje mi się, że to też jest o tyle interesujące, że to, to co ty Bogusia powiedziałeś, że to jest poniekąd film artystyczny y, to ja bym mhm. może tak tego nie ujął, natomiast tu naprawdę czuć zadziwiającą świadomość twórczą jak na debiut reżyserski. Mam wrażenie, że on ma wyjątkowo pewną rękę właśnie i do tego, co chce opowiedzieć i jak chce opowiedzieć, bo właśnie te ujęcia różnego rodzaju ikoniczne, no bo to, co wspomniałaś Marta, to, to powstanie z tej huśtawki, dla mnie to jest w ogóle mój ulubiony kadr w historii kina. Nie? Jak ktoś mnie pytał o takie jedno, jedno zdjęcie w historii kina, to to jest to. Nie ma lepszej dla mnie sceny, ale tu jest wiele. Właśnie jest to zdjęcie z kolacji tego krzyczącej sali, kiedy mm -hmm. sobie uświadamia, gdzie jest i, i co ją czeka. I takich różnego rodzaju sekwencji i, i pojedynczych właśnie nawet klatek jest dużo, ale też Trzeba zwrócić uwagę, że to co potęguje ten klimat i to co powoduje, że my mamy wrażenie, że obcujemy z czymś bardzo nietypowym, to wy wspominacie o tym humorze. Ja się tak trochę wzdrygałem, mm -hmm. dlatego że ja z jednej strony go widzę, z drugiej strony nie wiem na ile to jest coś, co jest bardziej z obecnej perspektywy widoczne, na zasadzie, że wiecie, pewne rzeczy trochę my traktujemy jako już takie głupkowate albo, nie wiem, te zachowania tych dzieci, takie naiwne o tych dzieciaków tego słowa mi brakowało. I, I nie wiem, ten jojczący Franklin nam się wydaje taki trochę <grym> tak, ja. właśnie śmieszny, co chyba nie do końca wydaje mi się było celem, ale może było tym bardziej, że Hooper chyba tak o tym też wspominał. Natomiast to, co na mnie Nie. robi niesamowite wrażenie, to jest ilość groteski w tym wszystkim. Bo przecież o, w, tym, w, tych, w tym filmie jest mnóstwo od pewnego momentu scen tak po prostu przegiętych, że to jest wow, ta scena kolacji, ten mm -hmm. bieg za sali, przecież ta, ta scena... Nie kończący się tak, pościg. Tak, tak przecież tak, ta tak. scena jest absolutnie kuriozalna, ona jest po prostu groteskowa, nie? Te, ten młodszy brat biegnący slalomem za, za uciekającą sali. <laughs> ten, żeby nie złapać aktorki. Tak, tak dokładnie, nie? Ten... Biegnący letterface, później tańczący z piłą mhm. mechaniczną w, na tle wschodzącego słońca, no, to są... Bardzo romantyczne ujęcia. Tak, to są takie, to są takie sceny, wow. które naprawdę są zapamiętane, ale właśnie przez to też one są właśnie takie, takie groteskowe, takie dziwaczne, takie... Takie, których się nie spotyka w standardowym kinie. Nie spotykało się w standardowym kinie. I ja myślę, że to też powoduje właśnie ten, ten miks różnego rodzaju czynników. Spięte też z tą muzyką, o której Bogu się wspominasz, bo ona robi niesamowite wrażenie. To to, to powoduje, że ten film właśnie tak jest odbierany nadal jak jest, nie? Przecież to wystarczy przywołać właśnie tę scenę, kiedy bohaterka wpada do pokoju i tam, tam jest to pukanie i stukanie zamiast jakiejkolwiek muzyki mm -hmm. I, i ta obracająca się kamera po prostu niczym wzrok no. bohaterki, która próbuje się odnaleźć, no... Wow. Ale to też jest zastanawiające, jak to wszystko zmienia się w toku fabuły, bo my jesteśmy przyzwyczajeni też do nieco innego sposobu filmowania niektórych, niektórych scen. Natomiast w teksańskiej masakrze mamy coś, co zaczyna się praktycznie w taki bardzo konwencjonalny sposób. Nie, Te ujęcia są długie, z jakimiś tam tłami. Te wszystkie sceny, rozmowy w samochodzie no to też są raczej robione w taki powiedziałabym kompetentny sposób. Natomiast w momencie, kiedy zmienia się tempo i zmienia się nastrój całej tej opowieści, to ta praca kamery też staje się taka bardziej zwariowana, szalona. Schizofreniczna wręcz. Bo... Tak, bo wiesz, bo, bo teksańska masakra jest też, też do pewnego stopnia opowieścią o szaleństwie i o nieprzewidywalności. I obydwa te czynniki w, w sposobie, w jaki oglądamy ten film, jak on wygląda, no to też jest to wszystko zachowane, bo mamy przecież i te pochylone kąty, to, co jest po prostu rzeczą Kapitalną. jak mamy ujęcie, kiedy Letterface atakuje Pam, no to jest ono, ono kręcone z nieco niższej perspektywy, żeby to wszystko sprawiało takie wrażenie bardziej monstrualne, potężniejsze. Ekstremalne zbliżenia, łączenie na przykład oczu kury przetrzymywanej gdzieś tam w, w, w klatce ze zbliżeniami na oczy aktorki w konkretnej, w konkretnej scenie, co też ma do pewnego stopnia budować ten nastrój właśnie odczłowieczania się, przekształcania, no bo skoro wcześniej widzieliśmy zwierzę filmowane w taki sposób, no to tu się nam po prostu robi jeden wielki pomost pomiędzy tym, jak te sceny czytać. Później cięcia stają się bardzo mocne. Ten ruch staje się również drażniący i to wszystko powoduje niesamowitą dezorientację. To tempo, zmiana kamery powoduje, że widz też do pewnego stopnia zaczyna wariować, ale to wariactwo u widza jest też... Też przejawia się jakąś taką wewnętrzną potrzebą. Podejrzewam, że wy również to odczuwaliście tego, żeby te przedłużające się sekwencje wreszcie się skończyły, bo ja powiem wam, że kiedy docieramy właśnie do tego potwornie długiego pościgu przez las i potem kiedy dostajemy scenę kolacji, która trwa i trwa i trwa w nieskończoność i jedyne co słyszę to wrzaski z rozpaczonej dziewczyny, to ja naprawdę podobnie jak bohaterka tego filmu marzę o tym, żeby całe to piekło już, już dobiegło końca, więc to te odczucia, które są które się pojawiają w widzach są też dowodem tego niesamowicie sprytnego podejścia do materii filmowej, jak, jakie miał Toby Hooper, bo no, niby dużo tutaj tego nie ma, ale jednak, jednak boli ten seans bardzo mocno w wielu momentach. No, dokładnie tak jest, dlatego tutaj rzeczywiście się zgadzam z tym, co powiedział Jerry, że nie ma przypadkowego ujęcia, nie ma przypadkowej mhm. sceny, no nie bez powodu Quentin Tarantino w spekulacjach o kinie mm, pisze o tym, że no teksańska jest jednym z niewielu mhm. perfekcyjnych filmów, prawda? Dlatego no, dzisiaj pozostaje tylko żałować, że Hopper w późniejszym etapie swojej kariery nie powtórzył aż tak, wiecie, doskonałego filmu, że jednak no powiedzmy, trafiały się mu mniejsze lub większe wpadki, więc mhm. Teksońska była tym debiutem i no, tym zdecydowanie najlepszym filmem w ja jego debiuter, karierze. To ja muszę no. się poprawić, bo, bo już widzisz się, powtórzyłaś po mnie, a ja sobie uświadomiłem, że on nie zaczynał. tak, nie? nie? Tak, Skorupki Exchels, tak. Exchels, tak. to jest bodajże z 69 mhm. albo o, 70 roku racja. film. Wcześniejszy film, tak Tak, to, że to tak, jest tak. No, dzieło dosyć zapomniane i dlatego to tak mi się w Let's głowie skleiło, nie? Debiut górnolotny. Tak, górnolotny, dokładnie. <laughs> e, tak. <laughs> Także, no, rzeczywiście, ja się totalnie podpisuję pod tym, o czym mówisz, dlatego no, dzisiaj się wyjątkowo wszyscy zgadzamy, no ale to jest też taki film, prawda? E, mm -hmm. No i to jest też e, to, o czym powiedziałaś na początku, że w sumie e, o takich klasykach, o takich potężnych tytułach e, ciężko opowiadać, bo tak naprawdę to są filmy, o których e, powiedziano już, już wszystko i rzeczywiście odmieniono je przez przez wszystkie przypadki, ale no, rzeczywiście fajnie jest gdzieś tam podkreślać, że w teksańskiej nie chodzi tylko właśnie o ten efekt szoku, prawda, ale też o samą materię filmową, którą Hopper tutaj trzyma w garści i wie, jak z nią pracować. Dlatego nawet te takie totalnie kuriozalne sceny, nawet moment, gdy ten kierowca tira wyskakuje i jakoś tak w przedziwny sposób nie może tej biednej sali pomóc, no gdzieś tam mimo wszystko nie uwierają cię aż tak, jak pewnie uwierałyby we współczesnym filmie, prawda? Więc to jest trochę taki kazus policjantów z ostatniego domu po lewej, prawda? Pamiętasz, jak dyskutowałyśmy tak. o tym, czy, czy to, że oni wyglądają w taki, a nie inny sposób, to jest wada, czy, czy, czy może jakiś tam argument przemawiający za tym, że, że, że ta historia działa tak, a nie inaczej. Więc no tak składając poszczególne części składowe, o których, o których tutaj mówimy, no to rzeczywiście można się zastanawiać, czy, czy slasher jako nurt e, wyglądałby tak, jak wyglądał, gdyby właśnie nie e, teksańska masakra, która pojawiła się przecież e, na długo przed przed piątkiem 13 czy, czy, czy Halloween, czyli takimi tytułami, które są dzisiaj uważane za jako, wiecie, jedno z tych pierwszych, prawda? No ale tutaj Hopper wyznaczył kierunek w wielu aspektach, które potem gdzieś tam nurt przetwarzał. No i wiecie, zresztą sama postać Letterface'a, nie tylko mm -hmm. morderca wewnątrz filmu, czyli, czyli postać filmowa, no ale też twarz Franciszek, Prawda, wokół której kolejne części budowano, no i to też mieli powtórzyć chociażby twórcy um, tworzący Halloween jako franczyzę czy, czy, czy piątek 13, czyli to um, niesienie kolejnych części na barkach tego konkretnego antybohatera, więc no to rzeczywiście było coś, co mogło wzbudzać szok i powiem wam, że nie mogę się już doczekać, gdy dojdę w książce Tarantino do momentu, gdy piszę o teksańskiej, bo jestem bardzo ciekawa jakichś tam jego co, wspomnień właśnie z, z odbioru z tego filmu w kinie, bo on fantastycznie opisuje to, jak film rezonował z z ówczesną widownią i, i ciekawa jestem właśnie jego, jego wniosków na temat teksańskiej masakry i, i jak, jak ten film działał yy z tamtą publicznością, która żyła tymi emocjami, które dzisiaj są dla nas historią, prawda? Czyli to, o czym Ty, Jerry, mówiłeś, czyli nawet ta świeżość procesu gina. Czy, czy właśnie ten kryzys paliwowy, no bo mamy lata 70. gdzieś tam nakręcający tak. się konsumpcjonizm amerykańskiego społeczeństwa, prawda? No i wyobraźmy sobie, paliwo jest reglementowane i, i po prostu jest, no niemalże ograniczenie swobód obywatelskich przyjmując jakąś tam narrację typowo amerykańską, prawda? Więc no, to rzeczywiście jest coś, co miało mocny wpływ na to, jak ten film wygląda i jak mógł działać na, na ówczesnych widzów. Okej, okay, no to wchodzimy teraz już na ten taki teren, typowy teren drugiego sezonu kobiet eksploatacji, bo przed chwilą padło to ikoniczne hasło slasher, więc <laughs> myślę, że nadeszła pora, żeby rozprawić się z kwestią ewentualnej slasherowości, bądź też jej braku. Ale zanim to nastąpi, to myślę, że musimy wyjść od krótkiego podsumowania w ogóle postaci Letterface'a. Już troszeczkę na jego temat rozmawialiśmy, bo jest on oczywiście takim nierozerwalnym elementem teksańskiej masakry piłą mechaniczną. Ale powiem wam, że z tym Letterface'em to ja mam, ja mam kilka, kilka problemów z tą postacią, bo spotkałam się w przeróżnych recenzjach z takimi opiniami, że siłą Letterface'a, jest to, że nie posiada on żadnej tożsamości. Dzięki temu stając się pewnego rodzaju symbolem, jakimś nieodgadnionym potworem, taką tą super złą figurą. Ja wam muszę się przyznać do tego, że dla mnie ten brak tożsamości to jest przede wszystkim jedna wielka bzdura, bo z jednej strony wiemy mniej więcej z jakiego środowiska Letterface się wywodzi. To po pierwsze, a po drugie on sam tę tożsamość w w kilku momentach sobie wybiera poprzez użycie masek z ludzkiej skóry, których używa w filmie w sumie trzy, bo mamy taką maskę roboczą, która pojawia się na jego twarzy, gdy zajmuje się profesją, czyli no zabijaniem, szlachtowaniem, przygotowywaniem mięsa. Potem mamy drugą maskę, kiedy jest, stawia siebie w kontekście jakiegoś takiego właśnie opiekuna domu, przyjmuje, przyjmuje rolę przypisaną do tej pory kobiecie, bo co fascynujące w rodzinie kanibali są sami mężczyźni. To też jest dość, dość ciekawy wątek, który również doczekał się przeróżnych analiz i, i omówień, więc no Letterface jako ten, ta osoba dbająca o ognisko domowe, a później dostajemy go w trzeciej odsłonie, w tej odsłonie takiej bardziej powiedziałabym w cudzysłowie odświętnej, kiedy ma na sobie twarz młodej kobiety umalowanej, więc to też jest wyraźny sygnał, że są takie chwile, kiedy nasz letterface chce być po prostu piękny, atrakcyjny i chce czuć się dobrze. A co jest zaskakującego w konstrukcji całościowej takiej, tej, tej, tej postaci, to z jednej strony to, że mamy do czynienia rzeczywiście z osobą, której jakieś takie psychiczne problemy stają się, stają się wykorzystywane przez innych członków rodziny. Bo ja tak nie do końca jestem pewna, czy Letterface zdaje sobie sprawę właściwie z tego, co robi. Na ile stał on się jakąś taką zmanipulowaną jednostką. Często jest też de definiowany jako takie nieprzewidywalne, upo upośledzone dziecko, co jest też dość przewrotne w kontekście tych wszystkich sytuacji z jego udziałem, które widzimy, bo on rzeczywiście jest no, dość, dość brutalny i dość zdecydowany w tych swoich ruchach, ale ma też chwilę zbątpienia, bo po zabiciu y, Pam no to czy tam Jerego jest też y, taki moment, kiedy on po prostu siada i tak na te ręce na dół i taki zrezygnowany no tutaj, co, co, co znowu teraz, no, co, co, co, co dalej? To, że nie mówi, to, że posługuje się jakimś takim swoim własnym, osobnym, odrębnym językiem zbudowanym z jęków i harchotów, to też jest, to też jest zaskakujący element kreacji całego tego bohatera, a najbardziej przewrotne, szczególnie przy kolejnych seansach jest to, że ja z czasem, im częściej obcowałam z tym filmem i z tym bohaterem, to ja zaczęłam się mocniej zastanawiać nad tym, czy ja mu współczuję. Czy aby. Letterface nie jest też do pewnego stopnia ofiarą całego tego chorego całej tej wizji chorej, zdegenerowanej amerykańskiej rodziny. Jak wy to odczytujecie? Czy też współczujecie temu bohaterowi? Czy jest to jednak już taka no, konkretna kreatura i nie potraficie oderwać tych myśli od, od tej postaci? Jak to jest w Waszym. Widzicie, jak, kochani, to, jak to widzicie? Tak, to robią horrory z człowiekiem, że zaczyna się współczuć Letterface'owi. No ale powiedz sama, nie, czy no, tak nie Oczywiście, jest. oczywiście żartuję sobie w tym momencie, bo ym, bardzo zaskoczyło mnie to, o czym mówisz, że ludzie postrzegają Letterface'a jako gdzieś tam bohatera pozbawionego ym, tożsamości. Okej, okay, jego tożsamość po, poznajemy bardziej poprzez ym, jego kontakt z innymi członkami rodziny, ym, niż, niż jakby jego zachowania jako takie wiecie, osobne, poza funkcjonowaniem w określonej grupie. No, tak. ale to nie znaczy, że on jest pozbawiony tożsamości. Ja bym powiedziała więcej, że te współczesne obrazy Letterface'a raczej idą w kierunku takiego typowego horrorowego złola, który tam zabija i niczym się nie przejmuje. Tutaj rzeczywiście mamy gościa, który żyje, w, no tak jak powiedziałaś Bogusia, bardzo męskiej rodzinie, który jest tym wszystkim no, przytłoczony. Myślę, że można użyć takiego słowa. Jasne, to jest wszystko przerysowane, przegięte i, mhm. i gdzieś tam podkręcone do ekstremum. Ale rzeczywiście można odnieść takie wrażenie, że członkowie rodziny, Traktują Letterface'a jako. Jako popychadło. Jak, tak, jako popychadło, jako mhm. właśnie takie trochę zdegenerowane dziecko. I tutaj wrócę właśnie do mojego pierwszego wrażenia z filmu. Po tym jak właśnie znałam już remake i miałam jakieś konkretne wyobrażenie o, o, o Letterface'ie. I dlatego właśnie pierwszy sens filmu Hoppera był dla mnie, no bardzo zadziwiającym doświadczeniem, nawet właśnie ze względu na to, jak pokazany jest ten letterface, prawda? bo to jest jakby mm -hmm. już wizerunek, czy, czy, czy sposób kreowania bohatera e, zaczepiony, no, wydaje mi się, mocno, mocno w tamtej e, rzeczywistości. No i dzisiaj może rzeczywiście wśród niektórych widzów wzbudzać takie, wiecie, nie, uśmieszki politowania może, no bo wiecie, dzisiaj mamy z tyłu głowy, nie wiem, Frediego Krugera, czy, czy nawet tego Jason Persona, który też nic nie mówi, no ale zawsze wzbudza jakiś taki respekt tą posturą i tym, nie wiem, sposobem zachowania. A tutaj no, mamy takiego właśnie zaszczytego chłopka roztropka, który chyba, tak jak powiedziałaś, nie do końca sobie zdaje sprawy z tego, co robi. Stąd taka inna reakcja po mhm. zamordowaniu jednego z tych nastolatków, prawda? No i to jest rzeczywiście ciekawe i wydaje mi się, że ten wątek nieczęsto się pojawia gdzieś tam w przyglądaniu się temu, jak ten film wygląda, że rzeczywiście bardziej przykuwa uwagę groteskowość wyglądu Letterface'a, niż to, co za tą groteskowością stoi. Ja się też zastanawiałam, bo maski jeszcze też, tak sama, sama, sam kontekst tego, że on przywdziewa różne maski, no to mi się od razu skojarzyło, wiecie, z greckim teatrem, w którym mężczyźni mogli odgrywać rolę kobiece przy użyciu masek i te maski też spełniały pewnego Rodzaju mm, role w prezentowaniu emocji, które dzieją się w danej chwili z bohaterem, więc jeśli by czytać Letterface'a przez pryzmat tych masek, które on przywdziewa, no to do pewnego stopnia też są one wyrazem jakichś takich kłębiących się i zamkniętych w tym bohaterze uczuć, których no nie potrafi wyartykułować, no bo jest na tym etapie na jakim jest, co jest rzeczywiście dość przykrą, przykrą sprawą. Jerry? Czy mi się, mi się wydaje, na to? że tutaj w kontekście postaci Letterface'a to mamy tak naprawdę dwie warstwy, bo mamy tę ikonografię, tę stylistykę, która przeszła mhm. do historii horroru i wydaje mi się, że ona się dobrze wpisuje w ten slasherowy panteon właśnie tych złoli, -E, no bo mamy dwie cechy takie charakterystyczne, czyli z jednej strony maskę z drugiej strony charakterystyczne narzędzie zbrodni, bo pomimo tego, że tak. to nie jest tylko tak, że on zabija zawsze tą tytułową piłą łańcuchową, to no, jednak to jest to narzędzie, które przeszło do historii kina. I mhm. to jest ta warstwa taka powiedziałbym formalna, i z tego punktu widzenia mnie absolutnie nie dziwi, że Letterface stał się jakąś ikoną horroru. No bo jednak, wiecie, to, to jest, dla jego wygląd jest na tyle właśnie groteskowy, przerażający, odrzucający, że to jest no, no, coś, co łatwo się sprzedaje, czego dowodem są liczne sekwele, które nie są pewnie dobre, ale właśnie korzystają z tej ikonografii, którą tutaj Hooper z Henkelem zaproponowali. Natomiast druga kwestia to jest jakby sama postać Letterface'a jako postać i ja, jeżeli chodzi o ten konkretny tytuł, trochę zawsze odnosiłem wrażenie, że na Letterface'a trzeba patrzeć z perspektywy członka rodziny, a nie takiego typowego slasherowego mordercy. Bo jednak okay. wiecie, mamy raczej w horrorach tak, w slasherach, że morderca jest no, jednostką autonomiczną. Ona może mieć mhm. burzliwą przeszłość, także rodzinną ale no, kiedy już wchodzi na ścieżkę y, morderstwa, no to jest rozgrywana kosolowa postać. A tutaj wydaje mi się, że ten kontekst rodzinny jest kluczowy, dlatego że z jednej strony, wszystko to, co wspomniałeś, jest oczywiście prawdą, nie? że Leatherface jest jakimś takim pewnie dorosłym, zamkniętym, czy dzieckiem zamkniętym w ciele dorosłego, potężnego faceta, no bo tutaj Gunnar Hansen, który go gra. No, robi niesamowitą robotę, nie? bo tak. jednak wizualnie to, to myślę, że to też ta postać Letterfejsa nie robiłaby wrażenia takiego, gdyby właśnie znów nie, te, nie ten groteskowy kontrast nie kobieca maska na tym ogromnym, niekształtnym ciele, ale właśnie dla mnie to jest ważne, że on tutaj nie jest jakimś tym takim kluczowym mordercą. On jest elementem układanki i wydaje mi się, że... To też jest pewna sztuka, którą, która się udała tutaj twórcom tego filmu, że właśnie my nie dostajemy jakoś wiele informacji na jego temat, ale z tego kontekstu, który dostajemy, no widać, że można go pewnie rozpatrywać jako i trochę ofiarę, ale też po prostu jakby takiego, wiecie, członka rodziny, która ma jakiś swój taki wewnętrzny system, no bo tutaj wszyscy są zaburzeni i tak naprawdę <grym> tak, to, tak. To, to jest trochę tak, że no oczywiście Leatherface jest ikonom właśnie przez to, jak przysiągnął do popkultury, ale tak naprawdę no, cała rodzina jest spaczona, nie? No bo to, że tatuś może nie przykłada sam z siebie ręki do uśmiercania kolejnych ofiar, no to już mu nie przeszkadza e, zajmować się garmażerką w wolnych chwilach. E, mamy <grym> też drugiego brata, nie wiem, czy młodszego, czy starszego, który e, też jest e, mocno rozchwiany. Mamy dziadunia, który jak wiemy był wielki specem od zabijania krów i który pewnie odcisnął piętno na całej rodzinie i wydaje mi się, że to też pokazuje właśnie taką pewną degenerację, nie? gdzie wiecie, z jednej strony mamy tego patriarchę, który zajmował się profesjonalnie zabijaniem zwierząt i to ten rozpad tego świata, nie? to przejście na tę mechanikę, na odejście od człowieka jako tego ogniwa który tego dokonywał, ja mam wrażenie, że odcisnęło piętno właśnie na całej tej rodzinie, i w tym kontekście to zawsze mi się wydawało interesujące to, że tak jak Ty Bogu się wspominasz, to jest męska rodzina, ale ta kobieca maska w tym momencie jest ciekawa jakby na dwóch poziomach. Z jednej strony, oczywiście, można to czytać jako nawiązanie bezpośrednie do sprawy Gina, no bo tam on mhm. też używał masek kobiecych, o kobiecej twarzy. No, mami i nie ma co się czarować, tam były kluczowe. Ale z drugiej strony, to w tym filmie, to też można w pewien sposób się zastanawiać, na ile to nie jest jakby próba wejścia w rolę brakującej matki, która wiemy, że sobie miło spędza czas na poddaszu z kochanym zwierzaczkiem i, i dziaduniem. No, ale pozwolę sobie na niewybrydny szart, już za dużo do powiedzenia nie ma na temat tego, co się dzieje w tym domu, nie? Więc... Uważaj, jesteś w kobietach eksploatacji. Tak, ale wdrożnie. to jest w ogóle ciekawe, że tą postać tej kobiety wprowadzono jakby tak na szybko, gdy w pewnym momencie ktoś z ekipy się właśnie stalił. Gdzie są kobiety, nie? Tak, tak. Że, że dlaczego ta rodzina jest złożona z samych facetów, więc gdzieś tam dokleili tą postać kobiety, ale... Zrobiono to w interesujący sposób dzięki czemu no, ten, ten temat gdzieś tam jest przywoływany. W ogóle tak słuchając was teraz, to też doszłam do takiego wniosku, że jak interesująco w takim kontekście Hopper wprowadza Wiecie, to starcie pokoleń, które mhm. zawsze było kluczowe w taki, a nie inny sposób w slasherach. Zawsze slashery gdzieś tam ścierały to taką w cudzysłowie starość z młodością, prawda? No i tutaj rzeczywiście jest to bardzo mocno czytelne. Jerry, podpisuję się pod tym, pod tym co powiedziałeś. No i to fajnie działa z całą tą aurą właśnie lat 70.: No bo tak, mamy, mamy stare pokolenie tych właśnie. Facetów w rodzinie, powiedzmy, nie wiem, e, dajmy na to pokolenie, nie wiem, weteranów II wojny światowej, nie? A, a tutaj mamy młodzież hipisów, którzy prawdopodobnie, e, nie wiem, próbowali się wymigać od, od e, wojny w Wietnamie i e, ten konflikt e, pokoleń jest wprowadzony na tyle, że tak powiem uniwersalny, trochę się powtarzam sama, sama po sobie, ale gdzieś Hopper zaznaczył to na tyle interesująco, że później rzeczywiście slashery z tego wątku czerpały i gdzieś napięcia na, na styku właśnie starcia tych dwóch grup były interesujące i, i, i przetwarzane potem w kolejnych filmach. Ale Tutaj też jest ciekawe, że to właśnie ten nowy świat wynika w jakiś taki uporządkowany już według tych starych norm. To jest też fascynujące, bo w Slasherach bardzo często jest tak, że morderca wyrusza w jakieś miejsce kojarzone z elementem z jego przeszłości, gdzie rozprawia się ze swoimi wspomnieniami poprzez zabijanie ty, ty, ty, tych czy innych osób. Natomiast tutaj to właściwie to ta młodzież się wbija do domu Letterface'a. Zastanawiam się na ile, na ile te wszystkie wydarzenia miałyby miejsce, jeśli oni by z tego domu po prostu wyszli, odjechali, zniknęli. Czy to... Miałyby miejsce. Miałyby miejsce, bo jednak tak? mamy tę sugestię, że no to jest po prostu przemysłowy proceder. Jak widzimy te samochody schowane pod siatką maskującą, mhm. a wiemy, że nasza ekipa już jechała na parach i pewnie zaraz by stanęli, pewnie tatuś by im zaoferował podwózkę i no, może nie w tych samych okolicznościach, ale zakładam, że, że skończyłoby się to bardzo podobnie, nie? Mimo wszystko. Dari nie wierzy w ludzi, jak nie, się nie, nie. chodzi o załączonym oprasku. Tak, a jeszcze a propos, a propos tych wszystkich franczyzowych, tych wszystkich slasherowych tropów, to ja wam powiem, że ja tutaj jestem w ogromnym jakimś takim rozdarciu, bo ja się zastanawiam, czy taksańska masakra jest bardzo często stawiana jako ten pierwszy slasher, który do pewnego stopnia poustawiał niektóre rzeczy, które później były kontynuowane przez innych twórców. Natomiast w kontekście określania go proto to chyba jestem właśnie bardziej bliższa tej wersji, bo z jednej strony tutaj owszem, kobiety są zabijane dłużej niż mężczyźni, często są bardzo mocno męczone. To przedstawienie przyszłych ofiar na zasadzie na no, jakichś takich wędrujących, lekko duchów w obcym środowisku, dziwaczni, rozmawiają o astrologii, więc no, to, to, to też takie, takie osoby no, raczej mm, nie do końca może poważne. Z tym slasherem też bywa tak, że te filmy bardzo kojarzą mi się z pewnego rodzaju rozdzieleniem tej warstwy przemocowej od warstwy no, takich zwykłych, codziennych sytuacji. Taksańska masakra jest, tak jak wspominaliśmy, zresztą mega intensywnym filmem, a w typowych slaszerach jednak są te rozdzielenia. Mamy skoki adrenaliny przeplatane z takimi chwilami uspokojenia. Tutaj atmosfera jest gęsta właściwie od początku do końca. Co też jest no, jednym z takich argumentów, który gdzieś tam poddaje wątpliwość czytanie jej jako, jako taki typowy slasher. On się w ogóle rozgrywa w ciągu dnia. My mówimy o tej tarczy słonecznej, która gdzieś tam wypala nam oczy pustoszy, pustoszy pola. A slasher bardzo często jednak opiera, opiera się na tych okolicznościach nocnych, na cieniach, na tych momentach, kiedy nieznajomość terenu i jakieś przemykające tam gdzie ścienie w tle, pękająca gałązka, no to zwiększa tylko poczucie dyskomfortu i, i strachu, więc z jednej strony pasuje do tego szablonu ten film, ale tak no, niekoniecznie, tym bardziej, że popatrzmy jeszcze przez moment na ostatnią dziewczynę, bo tutaj owszem ofiary giną jedna po drugiej, ale jedna z nich przeżywa, tylko kurczę. Co to właściwie jest za zwycięstwo? W slasherach bardzo często mamy jednak taką heroinę, która sama w pewnym momencie staje na wprost tego głównego przeciwnika i wychodzi z tej potyczki zwycięstwo, z, zwycięsko dzięki swojemu sprytowi, jakiejś wyjątkowej sile. No a tutaj czym o postaci sali można powiedzieć, że ona wygrała. Przyżyła, czyli wygrała. Przyżyjmy się. <gry> <gry> Ale w slasherowym kontekście. Ale jakim o... kosztem, nie? Ta ostatnia scena, jak ona siedzi tam na tej pacie pi pi tego pick-upa, powiem wam, że to jest taki moment, który po prostu no, wykręca bebechy, nie? Ta, ta, ta chwila, kiedy, kiedy ona zaczyna się ni to śmiać, ni to płakać, ni to wyć, po prostu no, okupiła to naprawdę swoim człowieczeństwem, nie? Bo z jednej strony mhm. niby jest bezpieczna, niby siedzi na tej pacy, niby odjeżdża, ale tak naprawdę jak się okaże, że ten kierowca ciężarówki jest spokrewniony z tą rodziną i ona znowu zatoczy te pętle i wróci. A z albo jak dotrze do tego normalnego świata, no to co, co, co z nią będzie? No, terapia? Poczucie strachu, więc no... Jak to je, jak Idziesz jest za gą... głęboko, Bogusia, z tą e... finałową dziewczyną. Ale wiesz, myślę, że to nie do końca jest chyba wyznacznik slasherowości, bądź nie, jak finałowa mm -hmm. dziewczyna kończy. No wiesz, omawiałyśmy czarne święta, które też kończą się w taki, a nie inny sposób. No i też nie do końca wiemy, co tak naprawdę dzieje się z bohaterką. Zresztą nawet kolejne gdzieś tam remake'i Teksańskie też różnie traktowały finałową dziewczynę. No Jordana Brewster w remake'u z chyba 2006 roku no też ma nie najlepsze zakończenie, więc tutaj chyba bym się nie dopatrywała jakiegoś tam zaburzenia slasherowości czy slasherowego schematu. No zresztą, umówmy się, film powstał w takim, w takim momencie, że Hopper nie wiedział, czy, czy, czy realizuje schemat, czy go załamuje, raczej po prostu pewien schemat opowieści wyznaczał, prawda? Nawet, mhm. nawet to rozgrywanie się w dzień. Jasne, rzeczywiście jest tak, że slasher jest często często utożsamiane z jakąś tam porą wieczorną czy, czy, czy jakimiś tam ciemnymi zakamerkami. Mm ale to też nie jest do końca tak, że takie filmy się nie pojawiały. No cały właśnie jakby podgatunek slasherów obozowych, które bardzo mocno czerpały z tej słoneczności, z tej takiej aury bardzo witalnej, no to też są, że tak powiem, potomkowie tego, co, co zapoczątkował właśnie Hopper, dlatego no, na pewno miał takie poczucie, że mm, że robi coś, coś innego, coś nowego, może nie w obrębie slashera jako takiego, co po prostu horroru. No Nawet sam fakt, że bardzo bardzo drobiazgowo pracował nad scenariuszem, który potrafił się zmieniać z dnia na dzień, co na pewno też olbrzymi chaos wprowadzało na planie. No, no to dowodzi temu, że zależało mu na tym, żeby nakręcić historię, która nie odejdzie tak szybko w zapomnienie, że tak powiem górnolotnie, prawda? A w ogóle polecam przeczytać ten scenariusz, on jest do znalezienia w internecie, podlinkujemy, no to jest naprawdę niesamowite doświadczenie przeczytać oryginalny scenariusz teksańskiej no. masakry, po, polecam, naprawdę, super sprawa. Tutaj, ty Boguś się tak zastanawiasz, na ile jest to slasher i ja bym powiedział tak, że ja rozumiem te twoje wątpliwości, dlatego, że one po dziś dzień trwają i często ja mam wrażenie, że przy okazji tego oryginalnego filmu wraca dyskusja, czy to jest slasher, czy to jest na przykład survival horror. I, i tutaj moglibyśmy pewnie cały odcinek nagrać i podyskutować właśnie, gdzie są granice, gdzie są różnice, gdzie są ewentualnie podobieństwa, jakieś punkty styczne. I, to I wydaje mi się, że. Why not bot, że... przepraszam, muszę ci dać tak, słowo? Ale teraz. właśnie to chciałem powiedzieć. <laughs> Fajnie, że poruszyłeś ten temat, bo moim zdaniem teksańska tak naprawdę korzysta z tych dwóch schematów, gdzieś tam gatunków konwencji, prawda? No bo tak, z tak. jednej strony mamy slasherowego mordercę, czyli realizację tego schematu, a z drugiej strony, no mordercza jest sama natura, prawda? Bohaterowie muszą przetrwać nie tylko w starciu z letterfacem, ale też z tym okropnym Teksasem z słońcem napierdzielającym 40 stopni w cieniu, więc why przez się przez krzaki, które tak jest, ograniczają dokładnie. widoczność i włosy się plączą w gałęzie, tak, tak. tak i, I tutaj właśnie to, to jest kluczowe, że wydaje mi się, że teksańska jest takim pionierem dla właśnie jednego i drugiego podgatunku i wydaje mi się, że to, że to jest slasher, to jest no, bezdyskusyjne, tak jak ja bym widział właśnie to, że to jest też survival horror. Bo ja rozumiem, że tutaj nie dyskutujemy jeszcze o tym slasherze w stanie czystym, ale jednak no, taki jest urok mm -hmm. pionierów. To, co Marta pięknie ujęłaś. No, Hooper nie wpisywał się jeszcze w żaden schemat, bo jeszcze nie było żadnego schematu tak naprawdę. <grym> tak, nie? Tak. Tutaj właśnie te elementy, które on wprowadzał, to my z perspektywy dziesiąte setek innych slasherów, my widzimy jak właśnie te tropy funkcjonują, jak funkcjonuje grupa młodzieży, jak funkcjonuje stacja benzynowa, jak funkcjonuje zamaskowany morderca, jak jakiego narzędzia zbrodni charakterystycznego używa i tak dalej, tak dalej. I wiadomo, że jeżeli byśmy chcieli wpisać teksańską w definicję taką odhaczającą już wiele punktów tego skodyfikowanego podgatunku, no to pewnie tutaj wszystkich Checkpointów by nie przeszła. No ale kluczowe jest właśnie to, że jednak ten film jest jednym z tych tytułów historii Kina, które jest ekstremalnie wpływowy dla tak naprawdę całego podgatunku horroru I, i to mi się podoba też, że właśnie on może być cały czas oglądany właśnie z tej perspektywy, nie? czyli wyłapywania tych wszystkich rzeczy, które on robił jako pierwszy, które gdzieś tam sankcjonował, które nam prezentował, bo o letterfersie rozmawialiśmy zatrzymując się jeszcze na chwilę przy sali ja nie mam osoby. Mm -hmm. wątpliwości, że to jest już pełnokrwista Final Girl, bo tu się zgadzam z Martą, mm, że, że po prostu mm, slasher y, tak naprawdę dużo ważniejsze dla mnie w tym podgatunku jest to, że mamy tę ostatnią ocalałą, a nie, że y, ona... Y, przetrwała w ten czy w inny sposób. I Sali doskonale się w to wpisuje. Ona może nie korzysta ze swojego sprytu, ale dla mnie ta jej, ta jej woja, wola życia to jest coś, co nawet też właśnie pomimo tych 50 lat robi wrażenie, bo yy, zwróćcie uwagę, że ona na przykład, nie wiem, skacze z okna jakby bez zastanowienia Tak, no, tak. tak. To jest taka <śmiech> tak. zwierzęca wola życia wręcz. Tak. Tak. No ona się zachowuje jak normalna osoba, nie? Jak, tak jak my byśmy się zachowywali. Też bym taki się darła, Też bym się darła, też bym skakała <śmiech> przez okno, tak. Ale z drugiej strony nie ma też chyba żadnych takich jakichś super, super umiejętności. Jest zwyczajna I, i, i tak po prostu. Natomiast też jeszcze fajnie, że poruszyłeś ten temat, bo ta wola przeżycia w przypadku sali jest faktycznie jednym z takich, no, na, na naprawdę niesamowitych ele elementów, bo yy, to jest też jedna z takich bohaterek, która chyba nie do końca wierzy w to swoje przeżycie, nie? bo jakby tak prześledzić te jej decyzje i te zachowania w tym finałowym trzecim akcie, no to ona czuje tylko jedną potrzebę, przejść naprzód. Mhm. No bo Dokładnie. nie wie co innego mogłaby w takiej sytuacji zrobić, więc no nie podchodzi do okna i nie rozkminia, nie? że otworzę, bo jak wyskoczę przez szybę, to coś sobie wbije i będzie ciężko. Ona po prostu całym ciałem swoim potężnym impetem, to okno rozwala dwa razy właściwie, nie? Nie, nie? otwiera go na zimno. Wspaniałe jest to, że Sali ma też przestrzeń na bycie przerażoną. Dostajemy całą tak właśnie tę te sekwencję te sekwencje kolacji, w której no, ona no jest już na skraju. Nie? Stopniowo widzimy, jak to człowieczeństwo z niej wyparowuje. A jest wcześniejsza ta scena ona... na stacji benzynowej. Ona jest też dla mnie niesamowita, kiedy po prostu tak ona sobie uświadamia, że w zasadzie to się, Co się, to się dzieje, nic nie, nie? skończyło, tylko tylko, że zatoczyła pętlę i po prostu zawsze na mnie ta scena mhm. też robi piorunujące wrażenie. Ja myślę, że my jesteśmy też trochę przyzwyczajeni do e, Final Girl w takim typie, pan, oh no, nie? E, taki tak. suwy, nie? że tak ona jest. wie co robi, ona jest twarda, ona jest właśnie sprytna, e, ciągle kalkuluje, prawda? I, I gdzieś tam jakiś tego typu schemat e, z tyłu głowy często mamy, a tutaj sali jest właśnie przerażoną laską, która tak jak powiedziałaś ty Bogusia nie, nie wiem, nie oblicza co jej się bardziej opłaca czy, czy nie wiem co powinna zrobić tylko przy naprzód żeby spieprzać stamtąd jak najszybciej no i to, to stawia się... instynkt przetrwania tak, po prostu dokładnie. w czystej postaci jakiejś takiej dzikiej, nie emocji, tak? Dokładnie tak. tak, więc to wydaje mi się yy, taką naturalną reakcją. No, możemy, możemy tylko gdybać, co zrobilibyśmy na jej miejscu. byśmy tak. się, Marta. A, ale, ale wydaje mi się, że najprawdopodobniej właśnie robiłybyśmy to samo, co ona. Dlatego że rzeczywiście jest bohaterką, która gdzieś tam się wyróżnia na tym panteonie najbardziej tam gdzieś typowych czy, czy, czy znanych Final Girls, prawda? No dobrze, nad kwestią ewentualnej slasherowości lub też nie slasherowości filmu teksańska Masakra piłą mechaniczną, możemy się posprzeczać w komentarzach, do czego bardzo gorąco was zachęcamy, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że tutaj dotknęliśmy rzeczywiście przeróżnych kwestii, które mogą się rozwinąć w ciekawą dyskusję. Bardzo na to liczymy. A jeszcze nie powiedzieliśmy o wszystkim, bo ja tutaj miałam wynotowane tak. naprawdę przeróżne, przeróżne rzeczy. Omeny i zwiastuny zła. Estetyka koszmaru sennego. Zestawienie postaci letterface'a z postacią Franklina. I te wszystkie kwestie związane z rzeźnią i z ubojem A zwierząt. Ja, no, no to nie wystarczyło czasu. Teraz nie wystarczy. ja, jeszcze teraz mi przyszła jedna rzecz do głowy. Ciekawa jestem w waszych mm, komentarzy, czy ogólnie nie postrzegania tej kwestii. No bo zobaczcie, mamy dla dobra dyskusji, weźmy pod uwagę tylko te dwa remake'i, czyli ten z Jessica Biel i ten z 2006 roku. Jeżeli nie oglądaliście, to, to, to okej, okay, nic się nie dzieje. Chodzi mi po prostu o to, że obydwa te remakey tak naprawdę odwołują się do tych samych czasów, w których powstała oryginalna część, prawda? No i czy to też nie jest według was interesujące, że teksańska masakra jest tak bardzo mocno gdzieś tam w popkulturowej świadomości zespolona z tymi latami 70. -tymi, że nawet remake'i <gryw> się do nich odwołują? Bo tak naprawdę dopiero gdzieś tam kolejne części przenosiły schemat tej opowieści na, na czasy bardziej współczesne. No, e, ta teksańska masakra, która jest na Netflixie gdzieś tam wplątała jakieś wątki influencerów i tego typu rzeczy. No ale powiedzmy te dwa remake bardzo mocno gdzieś tam czerpały z, z tamtego okresu, więc taka, e, taka jeszcze te, taki jeszcze temat na, na sam koniec ode mnie znaczy ja mam wrażenie, że to może być pokłosie po prostu trochę tego, że raz odwołujemy się do absolutnego klasyka, który jest właśnie, tak jak przecież mm -hmm. przez prawie dwie godziny rozmawiamy, dzieckiem nieodrodnym swojej epoki i czasów, w których powstał. Z jednej strony. Z drugiej strony wydaje mi się, że dla slashera, dla właśnie survival horroru, jest coś atrakcyjnego w tym cofnięciu się w przeszłość. No bo jednak, w Wiecie, to jest... Mm bardziej dziki świat niż ten współczesny, który jest no dużo da. bardziej skomunikowany, łatwiejszy taki mamy no łatwiejszy dostęp do, do wielu rzeczy, nie wiem, nawet pod kątem tego zmiany środowiska. I wydaje mi się, że ja bym tutaj takiego klucza szukał, nie? Że jednak to lata 70. to przecież nie wiem, dwa lata wcześniej mieliśmy chociażby deliverance, uwolnienie, które no nie da. jest hmm ale które trochę flirtuje z podobnym feelingiem tego jednego złego skrętu z tej po prostu amerykańskiej drogi do amerykańskiego snu. I nagle robisz krok w bok na właśnie jakąś amerykańską prowincję i spotykają cię złe rzeczy, a jednak... No współcześnie wydaje mi się, że trudniej by było osiągnąć jakby ten sam efekt, ten, ten dojmujący efekt właśnie mm, podupadającej Ameryki i, i, i właśnie wiecie te, te, tego takiego pustkowia, nawet jeżeli nie na pustkowiu, tak mhm. bym to tak ujął. Wiecie, w obydwu tych częściach pojawia się przecież postać szeryfa, którego gra e, Lee Ermey, czyli ten e, po prostu e, twardziel, e, typowy żołnierz, który, nie wiem, pojawia się Full Metal Jacket e, chociażby, prawda? E, no, w tym remake'u z 2006 roku jest nawet wątek palenia kart poborowych mhm. e, dla żołnierzy, którzy gdzieś tam są mm, angażowani w konflikt Wietnamie, więc rzeczywiście to zaczepienie w tamtej rzeczywistości jest bardzo silnie powiązane z tym, jak teksańska masakra jest postrzegana. Jakkolwiek byśmy nie patrzyli na ten film i wszystkich, którzy kontynuowali jego spuściznę, no to jest to na pewno smakowite danie. My już się będziemy z wami żegnać. Bardzo ci dziękujemy, Jerry, za to, że byłeś z nami, bo dziękujemy. ta rozmowa naprawdę potrzebowała takiego spojrzenia. Wiemy, że kochasz ten film, więc raz jeszcze dziękujemy, że przyjąłeś nie zaproszenie. Wiem, nie wiem, czy potrzebowała, ale bardzo się cieszę z, z zaproszenia i super było mi tutaj u was gościć. Dzięki, dzięki. Dzięki, Marta, oczywiście dzięki. za ciekawe spostrzeżenia i wam również dziękujemy za to, że wytrwaliście z nami ten wyjątkowo Fascynujący i pełen dygresji odcinek. No, co my tutaj słyszymy? Dźwięki piły mechanicznej. A to już Ciekany. koniec. Zmiewamy. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Papa, pa. Pa, pa. Cześć. Cześć. You